Jest godzina 22.30 i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Złoty Tron. Moi drodzy, e, mamy szósty odcinek. Jest, e, jestem ja, Zigi. Ze mną jest szwagier i Winco. Dzisiaj mamy odcinek pełen atrakcji, pełen przewrotowych zawrotów akcji i <śmiech> wszystkiego, co można. Mamy masę nowości, e, szczególnie do latających kosmicznych dwarfów. E, mamy trochę nowości z Forge World, a, które Winco nam tutaj fantastycznie mówi. No i mamy przede wszystkim e, wielki boks, który w końcu wyszedł, w końcu się pojawił, czyli Shadow War Armageddon. I o tym sobie też opowiemy. Ale zawsze jak na początek e, krótkie wieści z warsztatu, z naszego pola bitwy z niepomalowanymi figurkami. więc co tam u Ciebie? A Pierwsza rzecz to podpisowałem trochę moich y, katafraktów. Y, napomknę dlaczego troszeczkę później dodałem im po prostu troszeczkę takich... Y, trofeów jakby z, z ludzkich kości, z czaszek takich rzeczy, że ja się bardziej na galowo tak, jak to Night Lordi. i yy, co na pewno ty wspomnisz, że robisz tereny, więc zrobiłem ci dwie takie stacje sortyfikatorowe z różnych części do pojazdów i innych śmieci, które miałem i wyszły chyba całkiem całkiem nieźle. Zdjęcia powinniście zobaczyć, są tylko zapodkładowane ledbelczerem LED ledberczerem sprayu, bo stwierdziłem, że nie będę ich malował, bo nie wiem, jak Ziggy chce sobie przedstawić te wszystkie tereny, więc pewnie będą bardziej spójnie wyglądały, że jeżeli on sam je sobie no. pomaluje. I troszeczkę dalej pociągnąłem następny oddział moich raptorów, ale są w stanie naprawdę takich podstawowych barw, więc nie będę ich do prezentował zdjęć. Mam nadzieję, że na następny odcinek będą już Przynajmniej kilku będzie skończonych. O. No i jeszcze w następnej kolejce jest następnych pięciu Raptorów, ale podejrzewam, że zrobię sobie przerwę na jakieś inne modele. Bo ile, Dobrze, ile nie. można, nie, ile można jump robić, tak. A jeśli chodzi o ten element terenu, który zrobiłeś, to zrobiłeś się do terenu, który robi robię do Shadow War Armageddon właśnie. O którym wspomnę zaraz, jak przyjdzie na moja kolej. Szwagier, u ciebie, co tam u ciebie się działo na Twoim warsztacie? Hmm. Muszę ze wstydem przyznać, że na ten odcinek. Z dotychczasowych odcinków pomalowałem chyba najmniej. Mm -hmm. eee... Tylko 48 figur. <laughs> no właśnie nie. Pomalowałem z tych rzeczy, które na pewno pamiętam, że pomalowałem od tamtego czasu, to y, był dwóch taktykal marinesów, którzy mi domknęli oddział taktyczny, bo to był 9 i 10 z oddziału numer 5. Sierżanta Vandara. Z, dru z drugiej kompanii Ultramarinesów. A poza tym e, dwóch asort marinów mm -hmm. e, to jest siódmy i ósmy z oddziału siódmego sierżanta Uliusa Ixiona. Lubisz swój fluff. Lubię, lubię swój Poza tym kleiłem, no i parę, parę ładnych wieczorów mi zeszło na klejeniu, szlifowaniu, kitbaszowaniu terenu pod Necromundę. E, przepraszam Shadow War. E, więc robiłem ten teren, aha, no i zacząłem też do tej wspomnianej przed chwilą gry składać swój pierwszy Kill Team, ponieważ mimo, że granie to nie jest Kill Team, to oddziały w tej grze nazywają się Kill Teamy. O czym za chwilę powiemy, Games Workshop do większości frakcji, którymi można grać w tej grze, wypuścił zasady za darmo na stronie swojej, w PDF-ie, więc z racji tego, że miałem jakiś tam zapas bitców chaosowych z tej armii Thousand Sunów, którą od dawna nie ruszałem, Wziąłem sobie Debitsy, poskładałem z z tego pięciu Marisów Chaosu i będą oni wyposażani pod kątem, pod kątem tej nowej gry, żeby osiągnąć tysiąc punktów, bo tam się gra na tysiąc punktów. Są... Tylko, że wszystko jest bardzo, bardzo drogie. Wszystko jest, tak, tak. No jeden koleś, tak, się jeden koleś 200, 250 punktów. <laughs> tak, omówimy to szerzej w dziale o, o tej grze. No i tak, oni są już na końcowym etapie malowania. To a więc ten... w barwie jakiego legendu ich maluję. Tak, maluję. Y... Historia zatacza trochę koło, ponieważ maluję ich na Word A pierwsza figurka, jaką w życiu pomalowałem z wincem w październiku 2012, to też był Word Więc y... taki tak troszkę hmm. powrót. Y... Będziesz używał kalkomaniki Będę używał kalkomaniki skał. Tam są różne karkomania. ciekawe wzorki, takie jakieś. Y... Glify. Tak, tak. Glify? No, runy, runy nieświęte, nieświęte zapisy chaosu tak, mhm. na zbroi. Także to gdzieś tam się na pewno znajdzie na tych figurkach. I mam jeszcze pomysł, już sobie rozpisałem, na Kill Team na zasadach Space Marinesów, czyli Space Marine Scoutów tak naprawdę, mhm. bo w, Legii, w Shadow Wars są Scouti. I tam będą wykorzystane modele dwóch Scoutów, których już mam złożonych i pomalowanych do Black Templarów. Tych, tych, tych akulitów, nie wiem, czy no, to jest? No, jest więc tych dwóch i też oczywiście będą się rzeczy Black Templarami i mam nawet też, popatrzyłem sobie modele, żeby w razie czego specjalistów też zrobić, bo wśród specjalistów do marinsów jest Death Watch Marine, mhm. gdzie ma, mam, mogę marina złożyć i mam na ramiennik detłoczowy inny specjalista to jest Apothecary, którego też mam z czego zrobić i Terminator, Ostatnio w pudle znalazłem terminatora z... tego... Z Nie z Black z Space Z ze Hulka, Takiego, który... Tego, co podmów podmów. Tak. O, Więc bo... jego mogę... Brother F coś tam. No... Falacio. no Falacio. <laughs> Brother, fuck Tyranice. No, także tak. Także myślę, że ten, ten Kill Team też pocisłem na samej kolejności. A oprócz tego jeszcze rozmieniłem sobie Kill Team Grey Knight'ów. Mhm. Mimo, że nie mam... Nigdy nie, nie miałem żadnego boxa Grey Knight'ów, to mam parę biców i mam beats, które zbliżone są wyglądają, powiedzmy na Grey Knightów, więc jak to się odpowiednio pomaluje, to ujdą. A Kilting Grey Knightów ma obostrzenie od 3 do 5. Czyli maksymalnie to, to, to nie jest dużo modeli. Z tego co rozpisałem, to chyba mi wyszły 4. Z takimi broniami, które ma. Są niektóre, no dobra, to Gadam po potem Więc później. tak, więc no podsumowując, dwóch asoltów Ultramarinów, dwóch taktykali Ultramarinów, troszkę pracy nad terenem, ale to jest na tyle rozgrzewane, że nawet nie będę fotki pokazywał. No i Ward to mogę, fotkę mm. wrzucić jakąś Karolowi, żeby wstawił taką w malowania. Na pewno więcej tego będzie na, na następny odcinek. Myślę, że będziemy już mieli pierwsze doświadczenia z grania Ona Shadow no, war... mieć. Także tak. Musimy mieć. Dobrze, no to przejdźmy właśnie a propos grania w Shadow War. Przejdźmy do człowieka, który cisnął tereny do tej gry. Tak, no, no. więc e, ja też bardzo mało pomalowałem od ostatniego odcinka. E, nie przypominam sobie, żebym pomalował jakąś figurkę całości nic chyba nie pomalowałem tak mam przegląd taki w głowie robię ale bardzo dużo złożyłem i niestety zaburzyłem swoje postanowienie noworoczne czyli nie kupowania żadnych modeli po otwarciu tego pudełka z tyranidami i skończeniu tego pierwszej, tej pierwszej fazy z pomalowaniem całej armii no niestety otworzyłem pudełko Pandory zwane Allegro i zakupiłem tego High Talenta, którego pomalowałem e, zakupiłem tak, Heifer Starego, drugo edycyjnego. E, to chyba jego pomalowałem od ostatniego tak. Mi się wydaje, że jego niego mogłem pomalować. E, dodatkowo ostatnio zakupiłem jeszcze... E, co? Brakowało mi sześciu gargoyli. Zakupiłem sześciu gargoyli, których dzisiaj, dzisiaj składałem. E, zakupiłem trzech kolejnych Tyranit Warriorów z drugiej edycji bardzo fajnych metalowych. E, dostałem dzięki uprzejmości chłopaków z klubu biterniakowego Overwatch od Piotrka, dostałem dwóch Liktorów. Też edycyjne modele. Jeden nam troszeczkę tam jest uszkodzony, bo nie brakuje mu takich cyckotrysków. Mu brakuje, no, to takie, to takie, szponki. Miał tam jedną chyba łamaną, coś, no, ale to odciąłem, po prostu będzie taki jeden bez, Będę ich wyróżnić lepiej. No, maskowany Ech... po prostu jeszcze ich nie wystrzelił. Tak, to tak jest... <grym> z Nie, <grym z tłumacim> nie urosło mu jeszcze, on jeszcze nie został. Można jeszcze nie zeszła z jamy brzuży. Tak, jeszcze prawiczkiem jest. jeszcze nie zjedz żadnego człowieka. Same orki. No więc będzie dwóch różnych. No i. I to chyba. A no i ku, no i, najważniejsze, kupiłem drugą edycyjnego Carnifexa. Udało mi się kupić na. którym pucywałeś się na kanale. O, jak zakładasz. po prostu, ale y, bardzo. Fan... Naj, najfajniejszy model w ogóle z drugiej edycji dla mnie. W ogóle jeśli chodzi o, o, o, o tramizofa, jeśli nie, nie, nie, nie, nie o całą drugą edycję, nawet. Na najbardziej, myślę, najbardziej dla mnie taki de, de, wiesz, oldschoolowy. oldschoolowy i tak jak myślisz druga edycja jaki model, to ja myślę Karnifek Screamer Killer, nie? Mm -hmm. po prostu udało mi się go tam spodkładować, zrobiłem właśnie na kanale swoim filmik 40 minutowy. Jeśli ktoś go to obejrzał, to łapka, to po prostu dajcie mi znać. 40 minut filmu, jak składam, teraz będę go malował. Chcę zrobić po prostu taki, dla tego modelu po prostu chcę zrobić taką wiesz, specjalną rzecz po prostu, nie? Mm -hmm. No i będę malował tych trendów w najbliższym czasie, no i najważniejsze, ponieważ się do War Amagedum, to wziąłem się pod pachy i poszedłem na strych i wyciągnąłem wszystkie swoje rzeczy terenokreacyjne i zacząłem budować teren, zacząłem kombinować jak to wymyśleć sobie teren swój, ponieważ ten giemskowy jest śliczny, naprawdę, jest fantastyczny, cena, nawet boksa jest dobra dla samego terenu. No niestety, żeby za zapełnić ten stół w jakimś tam stopniu znacznym to będzie trzeba wydać co najmniej półtora klocka, żeby to wyglądało tak naprawdę epicko, tak jak u nich te stoły wyglądają, tak? No bo jedna puszka, czy jeden element kosztuje 125 zł z jakimiś tam barierkami z... A nie jest aż tak duży. A nie jest aż tak duży i żeby ich mieć powiedzmy z 5, 6, postawić jeden na drugi, no to trzeba wydać 600-700 zł Żeby trochę poszaleć, no to trzeba wydać drugie tyle i naprawdę to wtedy stół będzie wyglądał. Ja ponieważ mam dwójkę dzieci, która żarła dużo mleka, i mam dużo MDF-u, który gdzieś tam się poniewiera zacząłem wycinać, kombinować i zrobiłem teren jaki widać, widzicie teraz tego efekty no i teraz w ostatnich godzinach właściwie dzisiaj też zacząłem jeszcze troszeczkę malować psikać sprayem kombinować i robić, jak się nazywa, no, takie różne ozdobniki czy jakieś, a to deseczka tutaj, a to jakiś wspornik, a to siatkę tu przyklejemy a to co? To nie by było, jakbyś na przykład zaopatrzył się nawet w jakieś tam third-party beczki. Czy Ma, nie, beczek mam beczek, te... mam sporo, bo beczki rzeczy. Mam do tego zawsze charakter dodany. Tak, wraz z catererem. Tak, beczek, mam sporo, bo beczki wymyśliłem sobie kiedyś, że kiedyś miałem taki tak. ostrą fazę na kupicie nie? i mam wszystkie, czy w ogóle koli i ma masę korków do kolei, jak złożysz, przypiłujesz i skleisz dwa nakrętki od kolei na superglu to wygląda jak fajna beczka po prostu, nie? I na beczka, bo jest, wygląda to spoko. Bardzo tanie, znikąd, ja jestem fanem strasznie robienia terenu z niczego po prostu. Wygląda przy, przyzwoicie, powiedzmy sobie tak. Nie jest to rewelacja, ale wygląda przyzwoicie. No i, i, i tak, to także robiłem dużo terenu, robiłem dużo, dużo różnych rzeczy. No i, i nie mogę się doczekać, aż, aż w końcu będziemy mogli wyciągnąć figurki, turnąć kostki i zagrać w Shadow Ramagedon. Mam nadzieję, że nastąpi to na dniach. On no, Też jestem ciekaw, bo jeszcze co prawda chłopaki mi podesłali w PDF-ie y, zasady do chaosu. Jedyne co przejrzałem, to są jakieś nowe statystyki tam, tak. y, Truper, y, specjalista, coś takiego. Już, już zobaczyłem, że Raptora można wziąć jako specjalista, no, jest jak jak jestem za to, to warsza, nie? nie, z wasztotu, to chyba no, wasz wszystko. Chyba wszystko no jedyne co zrobiłem to jeszcze taką fajną rzecz Wam pokażę tutaj co będę też chciał mówić na kanale e, tylko tylko wspomnę drabinki z niczego i balustratki, które mogą się podobać, mogą się nie podobać ale są bardzo ef kosztowo efektywne mhm. i druga bardzo ważna rzecz trawka do mojego terenu ty, stołu terenickiego która jest zrobiona zupełnie z niczego e, a z czego to dowiecie się na kanale jak wejdziecie i otworzycie filmik który będziesz, będzie o tym mówił Podziękuj to tu nie, nie można już, nie można już tego A... tego robić, jest to straszne. Więc, więc zapraszam do oglądania i, i, i cóż, przechodzimy do nowości chyba, nie? Możemy przejść do nowości. To jest. Cięcie! No, no, no. Żebyście nie stracili apetytu na nowości, jeżeli zaczniemy mówić o Shadow War Armageddon, to zaczniemy od nowości wszystkich innych poza tą grą. A potem przejdziemy sobie płynnie Nic do największego, największego wydarzenia w sumie 40 i Games Workshopowego w ostatnim miesiącu. Tak, jest. tak, zaczniemy od tego. Druga, druga duża nowość, no, nawet nie zbliża się do tej skali co Shadow War, ale dosyć duża nowość się pojawiła, to znaczy nowa frakcja do Age of Sigmar. Tak. I tu jest taki troszkę paradoks, bo przy poprzednim odcinku mieliśmy dyskusję, której nie nagraliśmy, na temat tego czy mówić o Sigmarze czy nie. No w końcu ja, ja bardzo wcisnąłem za tym, żeby mówić, bo będziemy kiedyś grać. I przy okazji tego release'a, o którym teraz powiemy, ja nie mam absolutnie nic do, do powiedzenia, bo on nic dla mnie nie robi. No po prostu nie podchodzą mi te modele zupełnie. Także mogę połknąć swoje słowa własne. No ale dobrze, nowy, nowy release to są Kara dron. Overlords, o ile się tak, myli? To mylę? Kara, barabara, dron, rikityki. Tak, ogólnie historia jest taka, jeśli jeszcze żyliście pod, pod, nie kamienie, nie, nie. pod kamieniem, nie macie nie zielonego pęcia, co to jest. Wiecie, że cały świat w Age of Sigmar się zapadł i było po prostu jeden wielki reset, przycisk ktoś wcisnął. No i ogólnie to są Dwarfy, które uciekły i schowały się w planetach, które są w górach chyba, się dobrze pamiętam, i oni po prostu zaczęli nagle to W tak, bo... planetach, w górach? W no, w górach, w miastach, w miastach, w miastach. myślę, patrzę się tutaj znaczy, to. W ogóle tam nie są planety w to są realms, czyli ale nie, nie Oni, krainy, oni w górach tak? się bardzo wysoko się gdzieś w górach no, no, skitrali. No, no, i... Podejrzewam, że chodzi o krainy Azyr, czyli tą, gdzie Sygnan zasiaduje, tak? Tam też są pewnie góry i pewnie w tych górach gdzieś. Tam tego, tego co nie, nie wiem, wiem, ale... My, no dobra, no, mniejszą, większą. W każdym razie nie mogli już wydobywać ród żelaza, więc zaczęli szukać czegoś innego i nie pamiętam teraz, jak to się nazywa. Ale jest, znaleźli jakiś ga, gaz, jakiś A. gaz który jest po prostu... Może to z piosenki Kochanka, Minerał fiuta. <laughs> Nie, poczekaj. Polecam, by way, świetny Oni znaleźli gaz, który po prostu e, pomaga im za... No... Pompować balony. Napędzać maszyny i to wszystko tam działa. Taki, taki steam Punk? No, ja się... Ciężby odkryli he? obok wodorem najczęściej występujący, przynajmniej w naszym Czekajcie, szukam inwestycji. tej nazwy, ale w każdym razie no, to są po prostu, to są dwarfy, czyli Krasnoludy. Kratorudy. Krasnoludy z gór. Według niektórych tłumaczy Krzatowie. Krzatowie? Sorry, A nie z Krzaty? Krzatowie? To już jest Skrzaty to jest bardziej z naszego formatu. Nie, zostawcie semantykę No dobrze, no. Ider to się nazywa, Ether. I to się nazywają Ether Gold po prostu, tak? Więc oni zaczęli wydobywać to skądś chyba z chmur, czy jakoś tam, nie wiem dokładnie jak to tam wygląda. Takie mają wielkie odkurzacze jak. Ja na pewno coś przekręciłem, ale czytałem to tak pobieżnie, ponieważ mnie na pewno nie będę wchodził w tą frakcję, więc przejrzałem sobie po prostu to, bo. Od, odrobinki robinki się przeczytać o tym, co, co, co jest w tej trakcji i tam bardzo dużo modeli wyszło, bardzo dużo ciekawych modeli wizualnie. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz, która mi się bardzo spodobała w tym wszystkim, to zwróćcie uwagę na podstawki do wszystkich jednostek latających i do wszystkich statków. To nie są zwykłe podstawki, takie jak mamy, znamy do lataczy do 40. Są takie fajne rozciągnięte łezki i bardzo fajnie to wygląda, zupełnie inne podejście do podstawka Wygląda to bardziej to naturalnie, bardziej organicznie i bardziej w wtapia się moim zdaniem niż w, w stół na przykład, w, w, w, w cokolwiek, niż po prostu cztery patyki naraz, skrzyżowane, albo jakiś patyczek na okromnym podstawku. Fajnie to wygląda, masz, masz, masz takie wrażenie, takie komiksowe, wiesz, takie kreskie, ktoś wyskakuje że jak tam się światł na Speed Tak, tak, tak. Więc sami, same krzaty z Karstą Rudy znaczy się yy, spoko. Kwestia gustów. Znaczy, tak, no, szwagrowie prawda. się to zupełnie nie podoba mi użycie. Znaczy, kwestia... Ta estetyka to nie jest nic nowego. Nie, nie powiem wam dokładnie z czego to jest za pożyczenie. No, nie, ale to jest po Steampunk. To jest pewne elementy Steampunku, ale wydaje mi się, że jeszcze przed Steampunkiem też gdzieś były takie statki w przestworze Pamiętam, że była taka kreskówka, E, e, o młodym Indianinie, jakimś Maju czy Azteku. Aha. I tam był taki wielki ptak ze złota, który latał. Za genialne The Last Cities of Gold, czy chyba coś. Chyba tak. Jakiego. Tak. Z Eldorado okay. chyba to się nazywało po naszym no, no, na no, I tam też był taki wielki statek powietrzny który na balonach latał. Torgalu, w, w Torgalu, w tak, no. Torgalu, też były te statki, które miały wielkie balony pod szepetem, no, Tak, ale nie były metalowe. Także to jest, to jest, no może nie były metalowe. No to jest element, który się przebija gdzieś tam w fantastyce już od, od, od wielu, wielu lat. No pewnie w gdzieś Nawet tak? Iron Maiden na ostatnim albumie mają tą najdłuższą piosenkę, 18-minutową. To jest właśnie coś o żeglowaniu po niebie właśnie, takim, takim statkiem. No no oni ćpają, to jest zupełnie innego. Nie, oni chlali, ale już to dawno <laughs> temu było. Zresztą Bruce Dickinson nie może, bo jest pilotem. W każdym razie, y, wydaje mi się, że tak szerzej patrząc na... na, na ten Czyli mówisz, że jest... Iron Maiden chciałby sobie zainwestować w tą armię? <laughs> Robin Williams grał Eldarami świętej pamięci, więc... No, kto wie, może Dickinson czy któryś... No tak, też... są Eldarów, Eldary, Eldarów, już nie ma. Brąz. <laughs> <laughs> y, tak, także chłopaki, zauważcie, że w momencie jak wyszedł, wyszedł Age of Sigmar na początku, to dostaliśmy od razu za darmo War do wszystkich jednostek, nawet tych, które według Flafu Sigmarowego już nie żyją, żeby można było je wykorzystać. Jeżeli masz jakieś modele, bo grałeś fantasiaka, żebyś mógł je od razu wykorzystać do gry w Sigma. I sukcesywnie wydaje mi się, że jakby każdą z frakcji odświeżają, wydają w nowej formie, gdzie nadal możesz używać starych modeli, ale masz nową falę nowych skarbów. Bo nadal nowych. zwykłych skarstodów możesz używać no. Oczywiście, marze, nie? Ale nie? To, są, to jest to osobna jest, frakcja. To jest, to jest jakby osobna frakcja. Tak samo jak były Elfy w starym fantasiaku, które były wysokie Elfy, Leśne Elfy i Mroczne Elfy. Leśne Elfy miały revamp cały. Leśne Elfy miały revamp, wyszły jako Sylvanet. Tak. tak? Z dwóch na to, powodów, no figurki na figurki i IP, tak, i prawa Tak, tak jak najbardziej. Tak samo mieliśmy Crasto teraz mamy Karadronów, tak? To jest jakby. No i wcześniej jakby, mieliśmy rozwinięcie tych y, troll slayerów, tak, w postaci tych, takich ognistych. Tak, teraz się Fire nazywa. Tak, tak, tak. Także, także no, jest to jakiś ciekawy kierunek, w którym tak gra idzie, bo no, mówię, nie przekreślają możliwości grania tym, co było, gdzie na przykład są modele w 40 które bez konwersji nie nadają się, bo po prostu nie, nie pasują do, zas do zasad w kodeksach. Tak. Na przykład mam stary model apotekary z bolterem. Apotekary nie może wziąć Boltera. Bedę okay. tak już od trzech edycji. <laughs> no, no tak, ale musimy więc. zaznaczyć, że y, ty bardzo idziesz w y, wysywig, tak? No tak, no lubię no. jak model ma to, co Natomiast dużo no, graczy no po prostu to jest aptekarz i no, ma to i to tak, i to. Tak, i tyle, jak, tak? Najbardziej, jak najbardziej. A ten podstawek to Frodo, nie? Tak, no i to znaczy, no mówię, no ten, y, te, te modele akurat y, jakoś mi strasznie nie podeszły, ale sylwanet mi się podobają. W życiu bym nie chciał malować sylwanetów tych wszystkich gałaczach. No tam 5 minut Wiesz, że ja bym tak nie chciał. No wiem Także no mówię, estetycznie mi się podobają, te akurat średnio, ale rozumiem dlaczego mogą się komuś innemu podobać. Y, idąc dalej tym tokiem, no jest, jest to też dobre, że Games Workshop nie, nie, nie ma parcia cały czas w stormcastów i tak. Blood, whatever, Kornistów. Bo to, to były dwie frakcje w Starterze mm -hmm. do Sigmara i było dużo wydane na ich temat. Tak jest. Ale nie jest ciśnięcie tylko na nich, ale też na inne frakcje. Poza tym bardzo fajne jest też to, że yy, tak jak mówisz o tej zmianie, że mamy zwykłe Dwarfy, którymi możesz grać i są ludzie, którzy mają stare swoje figurki do Fantazjaka, Chyba, mogą... że je spalili jak jeden fachowiec, który tak. widzieliśmy na YouTubie. Yy, ale mają też swoje wersje, bo moim zdaniem yy, i za każdym razem, jak tworzą jakąś swoją odrębną wersję tych, takiej rasy, to zróżnicowują ten system, bo to na przykład mm. jest masa systemów, na przykład mamy Kings of War czy jakieś inne. I to wszystko są te same rasy, te same systemy wywodzące się z DD, e, ja, z Turkiana z DD w ogóle z tych mm. takich systemów, gdzie to one są po prostu takim źród, takimi plikami źródłowymi, nie? Po prostu taki standard mm. tu Masz procesy. Archetyp, archetyp tak? elfa, archetyp krasna Tak, on tutaj szkielet, tak? Tak? Tutaj no, masz, masz szybkie krasnoludy, szybkie tak? Znaczy, ja, znaczy tak. przepraszam bardzo. w Warcraftie 3, z tego co pamiętam, była jednostka krasnoludów, która latała. No, Był. Taki żyrokopter. Tak, tak. I coś tam no, myślisz. To żyko to. bardzo fajnie, że tworzą to. swoją markę swoich, swoich raz po prostu, swój mhm. swój, swój. Chociaż no. musimy o jednej rzecz pamiętać, że i to nie jest grzech Games Workshopu, to jest grzech każdego producenta, nie tylko gier biternych, ale wielu innych gier, że każdy kolejny release. Zawiera zasady, które są, może nie jakoś bardzo, ale troszkę mocniejsze od tych, które były dawniej. No zawsze tak jest. To żeby tak też mam. skłonić graczy, którzy grają, żeby wygrać, mm -hmm. żeby to też kupili. No tak. Taki sam problem jest w x -Wingu. Jeżeli w x kupiłeś starter na początku, jak to wyszło, te ileś lat temu, no to z tym starterem mogę iść i grać na turnie. W tym momencie... Nic na takim turnieju nie ugrasz, bo albo wyszły lepsze statki, albo wyszły lepsze karty do tych statków, mm -hmm. które dają dodatkowe umiejętności i tym podobne. Ja nie będę nie, bo zupełnie nie. nie... Znaczy, z, z punktu widzenia marketingowego to ma sens, to Oczywiście, jest logiczne tak. i zrozumiałe. Może niekoniecznie. Możesz musimy... to hejtować, bo prostu trzeba zaakceptować, no że tak, takie tak, jest no, rzeczy no, już no. Tak, nie musimy tego pochwalać, no? ale możemy tylko zaakceptować. Przejdźmy dalej do nowości, bo tak, w co, na... co mamy dalej nowości? nowości? No, yy... Wyszedł Battle Tome do Kornistów. Do, e, I taka A? sama księga wyjdzie też do właśnie Karadronów, czyli z, mm -hmm. zawierające wszystkie, wszystkie war scrolle. War -scroll e, no, to... I weszły i także znaczniki do obydwóch frakcji, e, mianowicie w, w, takie znaczniki, które ci pod, pod, pozwalają oznaczyć, że na przykład jakiś czar, tam są czary. Mm -hmm. I wiesz, że jak masz tam swoją, swoją fazę, fazę. Fazę. fazę bohatera i masz swoje cztery czy pięć czarów, to jeżeli nie wykorzystałeś te, te, tego znacznika, to że ominąłeś jakiś czar, więc to ci przypomina o tym. Mm -hmm. Bardzo fajna rzecz, to kosztuje w sumie... Sporo groszy, bo to chyba 75 zł kosztuje czy 50, jedno jest droższe od drugiego, bo chyba w jednej rasie jest troszeczkę więcej tych czarów i tak dalej, no podejrzewam, że u kornistów. Um, natomiast to fajne, no fajny gadżet, jak to się idzie już tak all in. Poszedłbym kupił w pierwszym dniu od razu, gdyby wypuścili coś takiego do 40 do ultramalinsów, żebym pamiętał o użyciu doktry. Doktry. Notorycznie zapomniałem doktry. Po prostu doktry. take my money. Trzeba no. no. Dobrze, przechodząc do Warhammera 40 tysięcy, to jeszcze nie będzie Shadow War Armageddon, to będzie box, który się nazywa Talons of the Emperor. W poprzednim odcinku chyba mogliśmy o tym wspomnieć, że w Gathering Storm 3, kiedy akcja przenosi się na Księżyc, w sensie nasz Księżyc, Planety Ziemia, i Ultramarinsi wraz z innymi armiami Imperium naparzają się z Thousand Sanami i Magnusem, w pewnym momencie na odsiecz siłom Imperium przybywają Szpony Imperatora, Talons of Imperor, czyli Kas Adeptus Castodus mm -hmm. i Siostry Ciszy. Tak. Ja mogę bardzo jedną fajną rzecz powiedzieć, z którą zrobiło Games Workshop. tutaj w ogóle props, yy, wiecie, yy, uderzenie w klatę i w ogóle szacuneczek. <laughs> Zrobili bardzo fajną rzecz, jeśli chodzi o promocję tego boksa. Ja pierwszy raz się z tego, o, o tym boksie dowiedziałem z YouTube'a od gościa, który prowadzi jakiś mały kanał. Podejrzewam, że taki samej wielkości jak mój, albo jeszcze mniejszy. Nie, po prostu pojechał do Warhammer World, e, robił tam zakupy, i koleś mi powiedzieli: wziął zobacz, taki box będzie wychodził za tydzień czy dwa. Weź go, teraz kur, kup, kupujesz. Zrób unboxing. Może, możemy ci go, boxing. Możemy cię go teraz sprzedać i, i, i ci zrób unboxing, jeśli prowadzisz kanał. Bo tam widocznie musiał o coś wspomnieć. Nie wiem, jaka jest taka dostateczna historia. I gościu dostał sobie: normalnie widać na tym filmiku, jak on nie wie, co powiedzieć, bo mu się ręce trzęsą, że otwiera, robi unboxing rzeczy, rzecz, który nikt nigdy jeszcze nie widział. Korzyły jakieś ploty. Gdzieś ktoś zdjęcia wrócił takie, wiecie, rozmazane, co były kurde, 15 pikseli na krzyż, w ogóle na desce, byście to zdjęcie zmieścili i koleś rozpakowuje i, wiecie, no, otwieram. No, w tym pudełku nie ma nic niesamowitego. To jest box to, to, to, to z nosem, wersji, nie, nie, ma, nie ma modeli, które są nowe. Tak. To tylko, są tylko inaczej pomalowane modele. Ale na, bardzo na... fajnie że masz box, który masz jedną, albo spójną armię, albo dwie mniejsze. Są dwa kodeksy. Tak, ale, i masz dwa mini-deksy. To, to nie... będą chyba najkrótsze kodeksy w tej edycji, w sensie zarówno z treścią, jak i life tak? Ale no wiesz tak. to, to jest bardzo fajne, bo to jest jako twoi dodatkowi kolesie, to jest pierwsza hmm. rzecz. Jako formację ich jako formację. Dwa, tak, jak bo to oni tam, ma, tam są, tam są formacje, że możesz yy, i część A i część B, i jako całość. Dodatkowo, ja naprawdę bardzo bym chciał, żeby wydawali więcej takich rzeczy do różnych, frakt, do różnych frakcji, do różnych armii. Na zasadzie, no nie wiem, ok, będę monotematyczny do orków, niech wydadzą jakieś dev House'ów specjalne modelem do tego, nie? I, czy jakieś, jakiś... No tutaj, okay. Albo te same modele, ale na przykład kalkomanie. Alkalkomanie, al tak jakieś bicy, tak jak teraz zrobili zresztą Bloodballem do tego dojdziemy. Eee, że jakiś, wiecie, no, jeden szczegół zmienili, wydali mały deksik, 32 strony. Ktoś, kto chce, kupi, ktoś, kto nie chce, nie kupi. Znaczy, jedna jest przede wszystkim też rzecz ważna, że jak popatrzymy na cenę poszczególnych modelów, tak, modeli, jakbyśmy mieli je kupować bezpośrednio od nich, to ten box wychodzi naprawdę tanio. Jak ktoś jest z... te modele, to Tak, tak to oczywiście. Natomiast y, co jeszcze bym mógł od siebie powiedzieć? Y, y, Sisters of Silence i Castellanos można spokojnie używać w 30. -ce. I tego Dreadnoughta, którego Ryana, oczywiście, to jest Contentor, tak? nie jakiś taki... y, Natomiast Contentor. Tak, taki sam. Contemptora, jeżeli mamy dużo bitsów w postaci tych Aquilii i tak dalej, myślę, że z, bardzo fajnie można go z, na przykład wziąć tą włócznię, który ma Librarian mm -hmm. Dreadnought okay. i po prostu skonwertować go, żeby wyglądał bardziej jak ten taki Dreadnought, mm -hmm. na przykład z tą włócznią który taką... włócznia jest z Las Kanonem, Tak, dobrać. z Las Kanonem. I to mm -hmm. można spokojnie skonwertować, jeżeli jeszcze umiemy w Greenstaff dobrze, to może z tego być naprawdę fajna, fajna armia, taka, którą możemy używać i do 40, i troszeczkę do 30, a już yy, w necie czytałem, że y, Talons of the Emperor w 30 są strasznie OP bardzo Że dużo, że ten genericowy HQ potrafi skopać dupę niejednemu Primarchowi jak go dobrze wykitujemy, tak? Więc.. Yy, do... Kudos za to, tak? Alan Andrider się zawsze gdzieś tam przyda. Nie, nie no, co są modele, które na pewno się nie zmarną, jeśli to z Space Marinami, no Army Imperium. Na pewno się zmarną. Dobrze, News jest Forge'a, umówi nam Winz. No to tak, po kolei. Jak już jesteśmy przy Castaudys, wyszli Ci tacy Castaudys w wersji strzeleckiej. Oni mają takie specjalne boltery. Nie pamiętam, jakie tam są zasady, ale to są... Z tego, co pamiętam, to są boltery, które mają po prostu AP-3 i coś tam jeszcze dorzucone. I wyszły w końcu do kupienia modele, o których już e, wspominałem bodajże w ostatnim odcinku, czyli te jetbiky e, Castody z takimi e, kopiami, jak do turnieju rycerskich, jakby Jousting uprawiali. Nie znam za co, bo się nie wczytywałem. Ale mam tak? Dzidy, tak? To, tak, takie włócznie w kopie, widzę, tak? jak, jak na turniej rycerski. E, dalej, e, wyszedł model, o którym też troszeczkę mogłem wspomnieć w poprzednim odcinku. E, wyszedł Morita, to jakby w dwóch wariantach z czymś, co się nazywa Volkite Serpenta, to są po prostu, po prostu pistolet w wersji Volkite, tak? Bo A co to robi ten Volkite? Volkite, Volkite <coughs> ma siłę 5, tylko ma... To jest, jak bol to jest jakby broń, którą w 30 milenium to była główna broń Adeptus Astartes, ale przez to, że była trudna w obsłudze i, i się często się to, psuła, to została wypierana przez Boltery. Ona się różni od Boltera tym, że ta taka podstawowa wersja, czyli Volkite Charger ma Assault 2, siła 5 i zasięg mają, yy, wszystkie volkite y mają zmniejszony zasięg, yy, Charger ma chyba nie 24, tylko 18, a Serpenta nie ma 12, tylko ma 8 zasięgu mhm. cali i mają yy, większą siłę, AP chyba mają takie samo, 5, te takie duże, na przykład te, co na dreadnocie można Volkite y montować, to nie mają AP2, czy tam na czołgu, tak? I mają zasadę deflagrate, że po prostu gościu trafiony tym promieniem, jakby wybucha i ja te, mały blas. Tak, i te ogniste, A, y, mówisz, okay, ogniste ja kawałki no. jego ciała po prostu uderzają w obracyńców. Więc za każdy łąd, jaki skutecznie wbijesz, y, generujesz dodatkowe hity w tam w promieniu iluś cali czy coś takiego. Więc, więc, blasy, więc po prostu, jak ich masz dużo i spamujesz je, to można szybko wystrzelać od dzieł piechoty. A Moritaci sami w sobie są takim jakby jednoosobowym Suicide Squad. Trochę I... jak Lone Wolf 40 w Space Wolfach, tak? Wiesz co? Tak, pomieszane jest z Cypherem. Bo oni też mają tą zasadę Gunslinger, że można strzelać, póki tam nie przestajesz trafiać albo nie zrobić się get shot. Więc też mogą wypompować tam powiedzmy 12 strzałów. Wiem, no na przykład, bo oni mają to, co ma Cypher Gunslinger, że rzucasz i każdy traf... każde trafienie generuje ci następny rzut, jakby coś takiego. Okay. Problem polega na tym, że oni są HQ, nie mogą być obowiązkowym HQ, tak nie możesz ich jakoś. Nie, jako, Zajmują zaj ci znaczy, slot, ale nie spełniają ci kada jakby. I, e, Ciekawe, bo nie to fajne znaczenie od razu jest. Nie? nie możesz ich dołączyć do żadnego składu, poza czymś, co się nazywa Destroyer's Squad. To, to są takie oddziały samobójcze, które zazwyczaj mają na przykład granatnik z tym z Fosfeksem, czy jak to tam się nazywa? A nie rad Grenades? i rad grenades też często mają, zależy jak ich tam, co im tam kupisz i możesz mu dokupić jump-up, im też możesz dokupić jump pack i po prostu mogą, ten, no taki Suicide skład tak? Siedza się i zacząć. Tak, wrzucasz, wrzucasz ich, oni we flawie zostali jakby wynalezieni przez Ravengard, tak? To byli tacy goście, którzy wyjątkowo mieli jakieś takie samobójczo homocidal tendencies i ich się po prostu wysyłało Masz zabij tego tam na przykład kapitana, czy coś takiego, dobra. a jak zginiesz przy okazji, no jak wrócisz, to wrócisz, jak nie wrócisz, nikt nie będzie płakał, tak? I nawet y, jednego bohatera imiennego, Garzi w 30 majem jako Moritata, ma tam jakieś Archeotech pistols, y, które hmm. są jakieś takie bardziej specjalne niż zwykłe, powiedzmy, bolterowe pistole. No i dobra, co tam dalej mamy poza tymi? Eee, do Krasnoludów, do, do, do Boła bo, bo wyszła Defrola, Frola, co? tak mi się... <grym> Orkowo bardziej kojarzy. Dokładnie, wygląda jak taki ciągnik, nie po prostu. I dalej, dalej. Wyszła wyszedł jakiś upgrade pak, najpierw myślałem, że to nowa drużyna, ale Zygi mnie wyprowadził z błędu, że to jest po prostu upgrade pak do drużyny ludzi. Tam tak, to to, to, mógłbym, już wyjaśniam. I jest po prostu z tego, co zauważyłem, możliwe, że coś jest, wiesz, może się mylę, tak? No Kurde, nie jestem miał mylny, wiele wie, Często jak ludzie mówią, popełnią błędy, ale z tego, co widzę i przyglądam się zdjęciu, to jest po prostu zwykły oddział do, znaczy oddział, Dużyna hmm. do Blood z podstawki, tylko że zamiast głów w hełmach mają zwykłe odkryte głowy z tego co widziałem. Podniesione i, tak, tak i na Forge Woldzie mają, mają jeszcze w zestawie tym za 50 chyba albo funtów albo dolarów, jest jeszcze bohater jakiś tak, The zainty. Mighty Zag. Zag, Mighty zainty. Zag, dokładnie. E, więc fa, fajna sprawa, jak ktoś chce zacząć i chce, wie, że po prostu idzie w ludzi, e, po prostu kupuje jedno pudełko i ma wszystko, co potrzeba. Tak? I są inni niż podstawcy, to jest bardzo fajne. To, to wiesz, znowu tworzy się taka... Tworzy się, taka, tw tw tworzy się taka limitka, nie? T troszeczkę, że w podstawce mieś to, a tu masz coś innego, tak? Nie wiem, czy, czy ludzie z podstawki są bez osobno jako pudełko? Chyba, chyba są, nie? Wiesz na Allegro kupisz bez problemu. No nie, a chodzimy to właśnie... Bo na Allegro tak, ale no, tu wybierz mm. podstawki, tak? A ci są, czy ci ludzie są... Pod... Tak, dokładnie to samo. No, trzeba by wygooglować. Kto jest mm. zainteresowany, to się sobie teraz wygoogluje. Bo oni, są, oni ci się nazywają zupełnie inaczej. tam, ci z podstawki są Rakeland Rivers, chyba, tak? Czy mm. nie pamiętam, coś tam... Bright of Palad coś tam. Bro, bro. Yy, no i jedna z ważniejszych informacji, która padła w zeszłym miesiącu już po nagraniu naszego odcinka, yy, zareklamowali już ósmą książkę Horus Heresy po Inferno, i ona ma yy, przede wszystkim skupiać się na Angels of Death. Jak ktoś długo gra, to pamięta, był taki kiedyś kodeks Angels of Death, i tam były zasady i dla Blood Angels, <coughs> i dla Dark Angels, i oni jakby chcą przywołać jakby troszeczkę hmm. ten nostalgiczny... No, troszeczkę flafowo trzeba wspomnieć, że Angels of to kiedyś Space Man, na Space mówi już mówił, nie? Of... Tak, tak, tak. Ogólnie. Ogólnie, tak. tak. Yy, I teraz tak, co ma być w tej książce? Ma być... Yy, przede wszystkim mają być demony, ale od razu już yy, ci twórcy zapowiedzieli, że raczej nowych modeli nie będzie, bo wychodząc z założenia, że domony są ageless, więc jak y, też wyglądali tak samo u zarania tam dziejów, jak y, ludzie byli jaskiniowcami i te, tak samo wyglądają w 40. Natomiast mają być nowe zasady i może jacyś charakterzy, bo już, y, już wyszedł Samus, y, mhm. Prince of the Ruin Storm, taki duży demon Korna i wyszedł... Taki nurglowy demon i głównie można ich teraz używać jako postaci do world bearersów, bo Worldbearersi mogą mieć demonów jako allies, mm -hmm. jako Battle Brothers czy coś takiego, Więc, będzie, więc mm -hmm. będzie bitwa o Cygnus Prime, którą możecie skojarzyć z, z, z książki Fear to Thread, mm -hmm. gdzie po prostu Blood Angels będą walczyć właśnie z demonami różnej jeleni. chyba akurat, nie? Samo to się przewija. Jest taki chyba running job, że on, on się pojawia, bardzo tam kozaczy, a potem go zabijają. Ale szybko wraca. Tak, i w, i w następnej książce wraca. No to co, będzie, będzie nowy boks jakiś, czy coś? Znaczy będą nowe, bo już y, wyszły takie szkieletowe zasady dla Legionów, które jeszcze zasad nie miały, czyli White Scar'ów, Dark Angel'ów i Blood Angel'ów. I po prostu będą, na pewno będą jakoś... Legends... Czy tylko te trzy zostały? i Znaczy, każdy legend ma już do 30 zasady. Nie, ale chodzi mi o te szczątkowe. że te Szczątkowe są tylko trzy? Tak. W tym momencie, z tego co pamiętam, to tak. Każdy okay. inny legend ma zasady. Yy, więc będą pewnie jakieś Legion Specific Units. Więc ktoś, kto czyta książki, może się domyślać, że coś w stylu takich prekursorów do Sanguinary Guard. Może będą, i może jacyś, nie wiem, terminatorzy. No kto wie, zobaczymy. Będą te jednostki oczywiście do Dark Angeli, bo drugą częścią książki jest Tramas Crusade, gdzie Dark Angele walczą z Nightlordcami, bo wtedy mieli obiektyw taki Nightlordci, że mieli Lwa i, i jego Legion odciągnąć jak najdalej od tery i go zająć na długi czas, mhm. żeby, żeby tam Horus mógł swoje działać i żeby mu nie się nie wcinali. Więc mają też być zasady jakieś tam nowe do Nightlordców i wszyscy spekulują, że nową jednostką będą Atramentarzy. To jest taka pierwsza kompania Terminatorów Nightlordowych. I to był powód, dla którego zacząłem picować tych swoich katafraktów, zacząłem im dodawać jakieś takie kostne ozdoby, bo być może będą robili mi za Atramentarów. Loadout nie wiadomo jaki mój pies szczeka, <śmiech> nie podobają mu się Nightlordzi. A nie wiadomo jaki loadout będzie wyjściowy, bo już kilka Legionów ma terminatorowych yy, jednostki, na przykład yy, Alpha Legion ma terminatorów, z, każdy ma Volkite Charger i Power Axe domyślnie, więc y, ludzie spekulują, że pewnie będzie Lightning close i coś, tak? Więc i tak mam ich zmagnesowanych, więc ich sobie po prostu tam... Odpowiednio zrobię I ostatnie? I ostatnie ma być bla. bla, bla, bla Dark, Dark Mechanicum Mechanic. Mechanic. Tak, mają wyjść jakieś zasady do Dark Mechanicum Znaczy zasady mm, Zasady już są dla, dla Dark Mechanicum One się pokrywają z tymi norma do normalnego mechanikum Natomiast do Dark Mechanicum jest dużo, dużo bohaterów imiennych Więc może dodadzą coś, nie wiem, jakieś upgrade paki do tych zwykłych mechanikowych hmm. jednostek Żeby ich bardziej, nie wiem, schaosić czy coś w tym stylu no i ciężka zapowiada się całkiem fajnie. Mam nadzieję, że w 2018 już będzie. No będzie można coś podziałać, tak? No dobra, dalej, lecimy po nowościach. No w gruncie rzeczy to już jest ten moment, kiedy możemy przejść do największej nowości, Aha. czyli Shadow War Armageddon. Jeżeli wierzyć przeciekniętym zdjęciom jakichś materiałów produkcyjnych, to cały projekt nazywa się Shadow Wars. Liczba mnoga. czy tak było takie Tak. No Te bójdę. pierwsze przecieki jakie były, uh -huh. to było Shadow Wars, uh -huh. a tutaj mamy Shadow War Armageddon, czyli można chyba założyć, że to jest pierwszy boks z jakiejś tam serii. Uh -huh. Jest to gra, która kontynuuje godną tradycję gier skirmiszowych wypuszczanych przez Games Workshop, <coughs> przepraszam, od 1990 roku, kiedy wyszła taka gra w White Dwarfie. Były wydane zasady do gry Confrontation. Działo się to na planecie Necromunda w Hajwie, czyli w mieście no. Roju i były to walki gangów. Bardzo oparte na... E, wtedy jeszcze nie było drugiej edycji, czy wtedy już była druga edycja? O, bo no pojęcie, Boże. nie wiem. Bo nie pamiętam, w którą stronę to działa, że albo druga edycja była oparta na tym, albo to było oparte na drugiej edycji. W każdym no. razie e, niedługo Spójne potem... Spójne były, tak. Co no, tak. było pierwsze, czy raczej, to nie wiem. E, Warhammer z każdą kolejną edycją, poczynając chyba od trzeciej, szedł w stronę bardziej rozgrywki Armii niż większy, potyczek. coraz się robi. Tak. Już no, apogeum tego było w edycji siódmej, kiedy porzucono praktycznie apokalipsy. Siódmej porzucono, tak, dokładnie. Teraz, znaczy, teraz... jakby włączono do normalnej gry. Tak? No informacje, że wiesz, w jednym slocie masz, nie wiem, trzy czołgi, tak. No no to znaczy już tak, jest duże. Tak, jak, tak. jak często trzy czołgi to był trzon Twojej armii, do tego dorzucałeś kilka tam jednostek piechoty. Trzy ciągi dorzucasz do, do armii. Nie ja wiem, czy to prostu, było w szóstej czy w siódmej, ale właśnie w siódmej były te szwa, szwadrony. To już do, zrobiło dużo, że na przykład masz jeden HQ jeden Heavy slot i tam możesz trzy Limanów rzucić. Tak, tak. Czyli technicznie zamiast trzech Limanów możesz mieć 9 Limanów, nie. Mhm. No to ale to imerialnie. Na dana ci punkty, tak. ale masz więcej slotów jakby, tak? Dokładnie. To... Y, także tak, y, jest to nowa wersja Necromundy. Tak, Ten Shadow to Armageddon, no. można w dużym uproszczeniu powiedzieć. Ponieważ mnóstwo zasad po prostu się pokrywa, zwłaszcza tych zasad samej rozgrywki. No, Załóżmy, że bo podejrzewam, że nie wszyscy muszą znaleźć nekromandę, więc mówmy tak, jakby ludzie nie znali nekromandy w ogóle. No. no dobrze, no pierwotna nekromunda to, był, to były potyczki gangów w Undercity, yy. czyli w podziemiach, jakby w dolnych. Tak. niższe poziomy miasta. Najniższy, najniższy. Niższe, najniższe poziomy miasta. Mhm. Motyw znany z każdego sci-fi, jaki możemy, Blade Runner mhm. też się odbywa. Sędzia, sędzia dread. Sędzia dread. Inna sprawa, że na pewnym etapie do Necromundy wyszła frakcja Adeptus Arbites, tak. czyli sędziowie dreadowie w tak wyraźnie inspirowani. I wizualnie, i... No wiesz, dredowie. 2000 AD też jest brytyjskim komiksem I ogólnie w nekromandzie wszedł War, chodzi o to, że macie, przede wszystkim skupiona jest na kampanii, na systemie kampanijnym, czyli nie mamy tak zwanych pick-up games, czy są oczywiście, ale nie, nie jest to główny, jak najbardziej może. Nie jest to głównym celem. To głównym, celem głównym celem jest właśnie największy największy fan jest w tym, że mamy swoich tam załóżmy pięciu Space pięciu imperialnych skautów czy coś tam jakiegoś innego specjalistę i możemy sobie ich rozwijać znaczy no, cztery nie rozumiem, ale możemy tych swoich naszych ludków rozwijać. Mamy swojego lidera Dokupować im sprzęt. Dokupować im sprzęt i z gry na grę też oni zyskują umiejętności. Zyskują umiejętności, oni się rozwijają, czyli to jest taki skirmiszowy RPG troszeczkę. Ale albo... mogą też tracić umiejętności, na przykład gościu nie wiem traci nogę i zmniejsza mu się movement, bo ma jakąś tam bioniczną Maj protezę, roz... która jest wadliwa. Maj tak. Mają różne rzeczy, no i oczywiście, co najważniejsze, z gry na grę dany koleś może po prostu umrzeć. No i mamy mniejszy oddział na następną grę, chyba, że dokupimy sobie. To też zależy, jaką misję się gra, bo są takie misje, gdzie masz na przykład ograniczoną liczebność swojego dnia. Tak, ja nawet jeżeli, jeżeli masz żyją jeszcze i możesz ich wystawić, to misja mówi, możesz wystawić maksymalnie trzech i wystawiasz 3. Co więcej, kolejny, że tak powiem, ukłon w stronę kampanii jest taki, że na przykład jest nawet opcja. Jeżeli, bo tam jest tak, że jeżeli koleś zginie w ciągu gry, w trakcie rozgrywki, to on tak naprawdę jeszcze nie zginął, on po prostu został wyłączony z akcji. I, on, on, zran... ranny, I on, on sobie leży, jęczy, chwili i nikt, nikt się nim nie zajmuje, po prostu wszyscy biegają wkoło niego. Mamy tak naprawdę trzy, trzy możliwości, jak, w jaki sposób człowiek może być ranien, zraniony. Albo ma flash wound, czyli po prostu ranę powierzchowną i ona po prostu go trochę tam spowalnia, jeśli będzie miał odpowiednią ilość flash, tych flash wounds. Ranę, jak się po polsku mówi, do mm, draśnięć to on po prostu w pewnym momencie zejdzie. Może być po prostu down, czyli po prostu dostał kulkę, upadł na ziemię i na jedną turę leży, musi rzucać kostką, zobaczyć, żeby, żebyśmy zobaczyli, co się z nim dzieje na końcu tury. No i oczywiście z auto czyli po prostu, tak jak mówiłem na początku, on leży i zdycha chwili i na koniec gry dopiero patrzymy. I właśnie w tym, przy tym sprawdzaniu możemy może się okazać, że on umarł, Albo że został schwytany przez. A tak, gang. jest potem misja, w której się ratuje. I jest, musisz I jest zagrać, wiesz. jeśli chcesz go odzyskać, to musisz przeciwko temu gangowi zagrać, e, czy gangowi, temu kill teamowi, się no, dobrych <laughs> terminów, przeciwko temu kill musisz zagrać konkretną grę, e, żeby go odzyskać i musisz ją wygrać, żeby, ją, żeby gościa odzyskać. Natomiast też ma tam takie możliwości, że e, nie tylko go porywasz, ale też. E, i dodatkowo jeszcze rzeczą jest coś takiego, że możesz zdobyć skill'a Hatred na konkretnego gościa, który Cię zranił, tak. przez którego dostałeś tą ranę. Tak. No i dodatkowo masz tak jeszcze, jeszcze konkretna kolejna rzecz, taka rpg dlaczego warto jest mieć więcej ludków niż faktycznie wystawiamy na grę, że jeżeli masz mam gościa rannego, to jedną grę musi ominąć, na przykład tak jak, ho, tak jak w hokeju. Na przykład, nie wiem, dostanie w zęby, tu musi rekonwalescencję, ale za to skill'a na przykład dostaje. Tak? Mhm. Więc tam jest masa różnych takich fajnych opcji. I tak naprawdę bardzo dużo dzieje się już po samej grze. Nie, w, w 40 wygrałem, wygrałem. No ty, ja, ja wygrałem, ty przegrałeś. Piąteczka, fajnie się grało. Ha, ha, ha, hi, hi, hi. A tutaj jeszcze rozstawiać te figurki, patrzeć, co się Wydaje mi w... się, że o wiele łatwiej osiągnąć ten efekt, który Gaze Workshop reklamuje, czyli forged narrative. U... Dokładnie. U tutaj, definitywnie. Tak? tutaj definitywnie. Nawet jeśli gramy kampanię w w, w tym, w nekromandzie, nie pamiętam się, o co się walczyło w nekromandzie, ale chyba o wpływy na terenie... Terytorium. O, o terytorium. Kto, kto ma więcej terytorium, tak mi się też wydaje. A tutaj gramy o Prometheum Charges, czyli o ładunki Prometheum. Taki jest podstawowy cel. I Celem, cel misji, jaki wystawiamy w wygrywającym kampanię, musi zdobyć X Probitium Charge. 15, 15. 15 możesz dostosować, no, no, oni, oczywiście, oni może sugerują, że 15, 14. możesz też 60, jeśli chcesz bardzo długą kampanię ze znajmią i dużo gier zagrać. Natomiast yy, walczę się... To właśnie... jest tak, jeżeli przegrasz misję, to dostajesz 1 Probitium 60. a jeśli się... wygrasz to D3. Tak. I tak. są na przykład tam jakieś te różne zasady, że możesz na pewno dostać 3. Tam są takie mhm. różne meki. Także bardzo fajnie, bardzo złożony system. Coś, czego się ludzie obawiają, że jeżeli tak będzie wyglądać ósma edycja, to to będzie straszne, bo się, bo się zaturlamy, ale no, ósma edycja nie może aż tak wyglądać skomplikowanie. System walki, wręcz, który polega na ilości kostek, którą rzucamy, system strzelania, system wszystkich osłony, zdejmowania pancerza i modyfikatorów do pancerza. Tak może wyglądać 40. ósma edycja. Bo to nie powoduje spowolnienia gry. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie rany i tak dalej, to definitywnie nie. Będą uproszczone. Mhm. No ale co wyszło jeszcze, oczywiście, z do Armagedonu? Wyszedł cały wielki box, w którym są bardzo fajne tereny. Tak jak już wspomniałem na samym początku, przy, przy w dziale modelarskim, te tereny są świetne. Naprawdę wyglądają, są pełne szczegółów. Szczególnie serwoczaszka, która służy na jakiś tam podnośnik, jest moim faworytem po prostu w całym terenie. Ale teraz możecie sobie zobaczyć zdjęcia tych terenów, jeśli oczywiście, tak jak mówię, nie widzieliście ich wcześniej. Natomiast są one dosyć drogie, dlatego też zacząłem ja sobie budować swoje, ale płacimy za jakość. No i niestety, albo stety dla naszego dobra, Games Workshop po prostu dostarcza nam produkty najwyższej jakości i te tereny wyglądają po prostu cudnie. Nie no fajnie są. Fajne są. Nie, da, nie da się ukryć, że, jeżeli zarabiam nie wiadomo ile kasy, to po prostu poszedłem do sklepu, kupię po 10 pudeł z każdego i po prostu. Niesamowicie zostawię. mi się podoba ta platforma wiertnicza, którą na takiej wodzie nawet zrobili y, spód tej planszy. Tak, tak. Y, tak, z tak taką jest... wzburzoną morze. I zrobili po prostu z dublowanych tam ileś razy tych terenów, zrobili taką wielką platformę wiertniczą z lądowiskiem mm -hmm. dla Walkiri na samej górze. Wygląda to po prostu niesamowicie. Tak, zresztą jest Battle Report z rozgrywki na tej planszy, w White i ostatnim. A samo tą planszę, jeżeli byście byli akurat w Nottingham w Anglii, no to można Warhammer World obejrzeć. Tak jest. E, raport jest fajny, bo raport daje pojęcie jak ta gra wygląda. Mm -hmm. Gra, gra tam dwóch na dwóch graczy. Właśnie kolejna rzecz, którą warto zaznaczyć, jeżeli mamy, uznamy, że na naszej planszy zmieszczą się cztery kiltimy, to spokojnie można grać dwóch na dwóch. I. Tam jest dwa kiltimy orków kontra kiltim gwardii imperialnej i killteam scoutów I. space marineowych. Nawet fajna, fajna, fajna otoczka to narracyjna. To, to, to. narracyjna tam jest, że orkowie opanowali jakby dolne piętra I. tej platformy. Na samej górze tej platformy są skauci, którzy mają dopilnować, żeby gwardziści, którzy są dopiero na moście prowadzącym na tą platformę, żeby ci gwardziści dotarli do lądowiska Walkiri, który jest na którymś tam wysokim piętrze. No mordując orków oczywiście, tak? Więc orkowie teoretycznie są z dwóch stron ostrzeliwani i atakowani. Ale no, jest ich dużo, bo orków mm. można wystawić dużo Tak, tam no, chyba w jest chyba z sześciu czy pięciu kolesi, nie niestety ma. No. Coś koło tego. Nie, nie Czterech, czekam. Czterech, pięciu skautów, dobrze, słuchajcie, będzie słychać kartkowanie. Tak. <grym> Ale po, jest pięciu skautów jest w jednym składzie jest chyba z siedmiu orków i w drugim jest chyba troszeczkę więcej, bo są, nie ma specjalistów. Dobrze, jesteśmy. Pięciu skałtów, dziesięciu gwardzistów. No, dziesięciu, widzisz. W pierwszym kilkimie orków jest ich. Ośmiu, a w drugim jest 10. No. no. Więc mamy ilu? 13 kolei na. Boże, nie, nie 13. 15 na 18. 15 na 18. Mhm. Okej. Okay. I o, o, ogólnie jeszcze w, w samym w samych zasadach, czy do Warmagedon jest masa już takich smaczków. Na przykład mamy snajperów, tak, które mi się przypomniało. Model może się schować, załóżmy, tak. I model może się schować i być schowanym, nawet jeśli jego figurka nasza, którą, którą fizycznie nasz przeciwnik widzi, ona nadal dla niego jest schowana, musi zrobić tam testy, żeby ją zobaczyć. Natomiast jeśli utworzy ogień, to wtedy wychodzi z ukrycia. Chyba, że ma broń z tłumikiem, to że ma szansę, tego, że nie Chyba, że właśnie, jak mi się przypomniał snajper, ma broń z tłumikiem, wtedy na 4, 5, 6... Nie wychodzi z ukrycia, na jeden trzy wychodzi z ukrycia. Ktoś usłyszał ten klik zamka i, i już wie, no skąd to no, Oczywiście tłumik sobie trzeba dokupić. Tylko Tylko każdy element, który w PC Marinowej, tłumik jest zbudowany. Tak? Ale celownik laserowy możesz sobie dokupić mm. i on wtedy daje Czelownik, sobie Celownik, noktowizory, e, tak. pasek z dodatkową amunicją. E, I, I tak zwane clip harness, tak, to jest które, bardzo ważne. które broni nas przed upadkiem. Bo jeżeli jesteś trafiony, jesteś mniej niż wcału, w cal, wcału, wcału wcału od tak. krawędzi danego piętra, tak. no to rzucasz to skończy przypadkiem z powodu tego, że do ciebie strzelono, czy nie spadasz tak, w tak dokładnie. I potem I... jeżeli spadasz, to ile cali spadłeś, z taką siłą dostajesz hita. Tak, a powyżej 7 cali jest tak zwany high impact, czyli jesteśmy out of nie tylko na 6, ale na 5 i 6. Mm -hmm. Więc większa szansa na to, że dostaniemy że nasz kolej zginie. No i są takie dodatkowy smaczek, że możemy spać na kogoś. To jest bardzo fajne, że jeżeli nawet stoi jeden gościu pod nami kilka pięter my na niego spadniemy, albo nawet nie uda nam się skok, na przykład orki mogą próbować fantastycznie skoczyć na inicjatywie 2, na pewno mi się to nie uda, więc możemy spróbować jakimś tanim orkiem spać na jakiegoś ciężkiego Space Marina, który na 50% ma szansę że nie uskoczy, nie zrobi uniku i po prostu zgniecie go swoją masą i dostanie hita po prostu tam z siłą 3 czy 4, które już jest dosyć mocnym hitem. tak? Jest bardzo dużo takich fajnych smaczków. No. Polecam wam wejście ale to, na sobie. To, to, co teraz sugerujesz, to przypomina tą sytuację. Nie wiesz, nie pamiętam, czy opowiadaliśmy o tym na podcaście, ale chłopaki grali gdzieś w UK w RPG Death Watch. No i był jeden Death Watchowy Marine z zakonu. Nie pamiętam, jak oni się nazywają, ale są bardzo stylizowani na szkotów. Storm Wardens. Storm Wardens, tak. Mhm. No i walczył z terminatorami chaosu. No, i tak myślał, jak go podejść, no bo generalnie terminator hałasu jest strasznym schabem i ciężko go tak w zwykłym Powerar może zwykłą bronią ruszyć. No, ale jakoś bardzo upakował w statystykę siły. Miał coś jak Fit of Strength. Fit of Strength, tak, możliwe, że to się tak nazywało. No i spytał mistrza gry, czy ja go zdołam podnieść tego terminatora. No, mistrz gry tam zrobił obliczenia, wszystko mówi: no tak. No to w takim razie podnoszę i rzucam nim. No i rzucił Tak, tymiator. jak tą płodą w Szyszkocji się rzuca, tak, tak, rzucił terminatora, zabił go. Nie, bo tam wiesz, zaczynasz liczyć, nie? No prostu... hit Dostał Hitler z jakąś mega siłą po przeleceniu tam. Wiesz, jeden, stary, jeśletów, tak? yy, jak, gdzie mechanika, jakby wiesz, robi dziwkę z fizyki, nie? W grze RPG że zaczynasz rzucać, dobra, rzucasz go z taką siłą, jak go rzucasz z taką siłą, to misz gry tam rzuca kostką ile to jest metrów i okazało się, że go rzucił 230 tam 30 metrów na wysokości jakiejś tam i facet praktycznie jakby wypadł z samolotu, tak, i grzbotnął w ziemię i po prostu się zabił, tak, bo rzucasz, rzucasz wtedy na, na, tej, na takiej tabelce krytyków, co jest mega śmieszne w, i w fantasiekowym Warhammerze, i w tym overwatchowym, bo czytałem rulebooka, że wiesz, stary, yy, wsiadając na konia albo przeskakując mały płotek. Jak, jak ci wyjątkowo ci nie pójdzie, to rzucasz na tej tabelce chwili się, się okazało, że wiesz, połamało ci nogi, miednica ci pęka, kręgosłup ci się wbija w żółwę i tak dalej. Mal tak, nie, nie? nie może ma, nie ma aż takich smaczków, yes, tak. ale, ale na pewno można sobie zbudować tą, tą, tą, tą, tą narrację i, i, i ten flafik cały. I polecam oczywiście, ja osobiście polecam Battle Report, jeśli znacie angielski, oczywiście mini wargaming czy jakieś inne kanał tak, gdzie baty, bardzo, bardzo dobre. Gdzie te batteryporty wyglądały bardzo dynamicznie, cała rozgrywka chyba ten, który oglądałem w 25 minut za batteryport. porty zależy tego... to bo możliwe, że tam szybciej był yy, bottle test. Właśnie. Yy, o czym warto wspomnieć? Podobnie jak w Kiltimie, Kiltimie, w tej grze Kiltim, yy, mamy <śmiech> Kiltimie, Kiltimie w tej grze Mówi Mówisz o Kiltimie. O tej grze. <śmiech> yy, no tak. Z zespołami, które się zabijają. Kiltim. Zespołu Kiltim. Tam w Kiltimie jest coś takiego, że jak spadnie nam poniżej 50% liczba naszej naszego kill teamu. Czyli na przykład zaczniemy z dziesięcioma kolesiami, zabiją nam trzech i mamy... Nie, nie, nie, nie. nie muszą nie, nie. zabić sześciu. Muszą zabić... to połowa. Tutaj More than a half. Dobrze, to Zabijają sześciu. Czyli jak sześciu. Jak zabijają jak, tak jak zabiją sześciu. To, to, to się break test. To robisz break test. Czyli test leadershipu, jeżeli nie przejdą, to uciekają. A to jest, a tu jest bottle test. A tu jest bottle test w Shadow War Armageddon i wystarczy, że 25% naszego oddziału zostanie zabite. Już trzeba robić bottle testy. Co więcej, jest jeszcze bardzo fajna zasada, że czasami możemy wybrać sobie, że chcemy, nie, chcemy e, żeby uciec. nam się nie udał ten. Tak, chcemy tak. Uciec, bo bo ten jest pamięta... to korzystniejsze, bo chłopaki przeżyją, a promitium nadal dostaniemy. A promitium dostaniemy i chłopaki mogą przeżyć i może być tak, że ten koleś, który z nami wygra, dostanie tylko nadal jeden Prometium. Można jeden... rzucić kostą. Można rzucić kostą. Poza tym może być tak, że miałeś bardzo dobry początek gry. Na przykład zrobiłeś Alpha Strike, hmm. zaskoczyłeś wroga, skasowałeś mu trzech typów. No ale teraz zaczyna kontratakować i jest niedobrze. Tak, no, i no to też... wolisz uciec, dokładnie. tamten ma wyłączonej z walki, jest szansa, że zginą tak, na tym rzucie na koniec gry. Tak. A Ty tam swoje zgarnąłeś i uciekasz. Dokładnie, dokładnie. Tak no jest, że to trzeba myśleć strategicznie. Strike bardzo... and dla Dlatego też właśnie bardzo fajnie grać w kampanię. Znowu mówię, o na kampanię. bo przy graniu takiego pick-up games no, niezależną, tak? Po prostu zagramy, przegramy. Nie ma tego smaczka. Tak, nie ma tego smaczka, że kurczę, ten gościu, wiem, mój, mój, mój brader Janusz zginie zaraz i po prostu... Brother Janusz. Jeden z moich Black będzie brader Janusz. <grym <grym <grym I przez y i SH i przez Y na początku. Nie, I. Zaraz a, krótkie, jak... zaraz, zaraz <grym> i i i i i po prostu musimy o niego zadbać po prostu, tak? a w normalnych grach, nawet w normalnym nie ma tego elementu RPGowego. Zginie to zginie, przyniosę go na następną grę inny koleś, tak? no, czy tą samą figurkę. Tak? Więc nie ma takiego przywiązania się do modeli, do postaci właściwie w tym momencie, mm -hmm. można powiedzieć. Mm -hmm. nie? Bo tutaj też jest coś takiego, że w Shadow War, że mamy tak zwanych, young... różnie się nazywają, worków nazywają się jufy u, w Gwardii nazywa się Guardsmen, normalnie są Weteran Guardsmen. Y, aha, normalnie są veteran to są Guardsmen. Tak, no. tutaj są Weteran no, też, można wziąć Scoutów i można wziąć Scout, Neophyte Scout, inny, tak. raczej, że że że jest, Kosztuje mniej punktów. Młodzików ma... mamy, tak. To, to Ale oni nie mogą brać broni specjalnej, nie mogą brać... Znaczy nie, inaczej. W, przynajmniej w Scoutach, Space nowych broni i wyposażenie mogą brać dokładnie to samo, co zwykły Scout. Tylko mają. tak. Okej, okay. no, no Orków nie. Tylko mają Balistik kila niższego mm -hmm. i weapon skillaniszej. Bo no orków okej. nie mogą mieć niższego z kila, więc pewnie tego nie mogą brać bardziej specjalnych. A znaczy, jedno co mnie zastanawia i co chciałbym od tego Shadow Wars, że yy, co ciebie ucieszało bardzo Zygi, że dali do Orków, do każdej jakby tej plemienia Orków, tak? dali jakby odrębne zasady, tak? Że główsi mają coś innego, że tak. Badmons tak. mają coś innego. Mam nadzieję, że zrobią to samo dla na przykład Space Marinów. dla Hausiak Marinów jest. Wszystkie te jest cztery, tukerów, które nie? brały udział flafowo w wojnie uh -huh. Armageddon, mają swoje odzienie. No to mam nadzieję, że dla Hausiaków, dla Eldarów, dla Dark Eldarów, bo tam są te domy Słuchajcie, i tak dalej. Po zrobieniu Shadow do... War Armageddon, warto wspomnieć o tym, że ciężko, ciężko sklasyfikować. Czy Games Workshop dał dupy, czy Games Workshop specjalnie zastosował zagrywkę, żeby troszkę. Mm. fuck with the man mm -hmm. pobawić się zjawiskami rynkowymi, bo wielu ludzi było bardzo napalonych, naprawdę, tak jak czytałem fora, grupy na Facebooku, to mnóstwo ludzi bardzo się cieszyło, że coś takiego wychodzi, że może, będzie można skirmiszowo pograć w czterdziestkę, ale będzie to bardziej wciągające niż Kill językły. zwykły i jeszcze dodatkowo, jak było zapowiedziane, że to jest pokrewieństwo z nekromundą, no to już chaliby, to chaliby. Ogólny, ogólny nerd gazu. I co się okazało, że wpuścili preordera i w tym preorderze w różnych krajach w przedziale 5-10 minut było sold out. Bo bardzo mało zrobili stock, bardzo, bardzo mało. mało. zrobili boxów. Ja Zaczy... wiem, dlaczego, ja ci ja nie znam zaraz dojdziemy do tego. Mm -hmm. To jest jedna z hipotez, tak? I nie było, nie było, nie było jakby obrazka na stronie z shopu że will be available later, czyli mm -hmm. out of stock. Tylko mm -hmm. było sold out. Koniec. Mm -hmm. Więcej boksów nie będzie. I od razu były zapowiedziane boksy z terenami, że te tereny, które są w pudełku, będą wydane oddzielnie, może sobie oddzielnie kupić. Nie było mowy na temat rulebooka do Shadow of Armageddon. Nie wyszedł ten rulebook w PDF-ie, nie wyszedł na iTunes, na Black Library czy gdziekolwiek indziej. iBooks. No, no, sorry, nie ma mapla. Na iPhone'a nie wyszedł iBooks. Ja dlaczego tak Tylko do końca okay. wątek. Ludzie byli. Zawiedzeni, ludzie pluli dosyć. Mocno. Stali, że... Tak, tak, tak. Na Games Workshop. Games Workshop, co trzeba im przyznać, wzięli to na klatę, bo nawet na ich stronie facebookowej też ludzie wylewali żale i Games Workshop odpowiadał komentarzami w stylu przepraszamy, to przekroczyło nasze oczekiwania, we are working on it. Mm -hmm. I niedługo później, bo chyba tydzień minął, nie więcej, na stronie Warhammer Community ogłosili, że są bardzo pozytywnie zaskoczeni popytem na to, nie, byli, nie spodziewali się, że tak będzie. I że robią wszystko, żeby umożliwić graczom, którzy nie zdążyli tego kupić, żeby mogli kupić rulebook. Więc będzie rulebook, żeby wynagrodzić czas oczekiwania. Ten rulebook będzie bogatszy, bo będzie zawierał te frakcje, które są w rulebooku w pudełku, Ach. czyli Gwardie, Space Marinesów i Orków. Plus te wszystkie frakcje, które są w darmowym pdf em no to jeszcze już nowe, mówię. Plus jeszcze nowe Jesteście frakcje. Jesteście naiwni. Wszyscy, Oczywiście. Każdy, Jest. każdy, który myśli, że oni to zrobili. O matko, jak się Shadow War sprzedał, musimy teraz wydrukować. Oczywiście Jest to bardzo... Robimy crunch i robimy nowy podręcznik. Gówno prawda. Oni doskonale, przede wszystkim, oni doskonale wiedzieli, co robią. Tereny, które sprzedają, będą wychodziły w osobnych pudełkach. To raz. Nie potrzebują sprzedawać tego pudełka ciągle. Później te, te, te pudełka zalegają, tak? Dwa. Wszystkie figurki, nie ma żadnych specjalnych figurek. to są podstawowe boksy. Nie muszą ich sprzedawać w boksie. Nikt nie kupuje tego boksa dla figurek. Każdy, który kupuje tego boksa, kupuje go dla dwóch powodów. Dla terenów lub dla rubuka lub trzeci powód dla obydwu: rubuka i terenów. No i znaczniki do... Znaczniki do... możesz sobie wydrukować. znaczniki podejrzewam, że też wyjdą jako osobny gadżet. To może Przygotowanie książki, podręcznika do, do Armagedonu to nie jest kwestia dwóch, czterech tygodni. Nawet jeśli usiądzie w skład DTP i naprawdę zrobią. To to zrobią w tydzień. Bo chodzi o to, że to jest logistycznie. A to musi ktoś wydrukować. To nie trwa tydzień, dwa, ja trzy. w Chinach zresztą. Dokładnie. Ale to jest no istotne. To jest wszystko dokładne to jest, to jest wszystko masterplan GW. Oni zrobili tego mniej, stworzył się dodatkowy sztuczny hype, bo wiedzą jaki jest hype na każdą limitkę. Ja ich nie winię, to nie jest ich ocena, ich nie, nie ganie ze swojej perspektywy. To jest metanizm Dokładnie. Tworzą, przez, stworzyli hype niesamowity, mówiąc, że to jest nekromanda, powrót drugiej edycji, pokazywali zasady, sami robili te mini przecieki, bo te zdjęcia były zbyt dobrej jakości, podejrzewam, to, to jest totalna spekulacja. Ludzie się nakręcili i z tych ludzi nakręconych niech 50% kupi boksa. Nie musi kolejny 50% kupić boksa, bo kupią osobne tereny, które podejrzewam, że jeszcze wyjdzie. Coś takiego jak Imperial Sector, gdzie są wszystkie osobne tereny, które mają w maju pudełeczka. Wyjdą jako, jako jeden box. I znowu będziesz mógł sobie kupić. Poczekaj. I teraz mają podręcznik, które zaplanowali sobie już wcześniej. Wydali te karty wszystkie w PDF-ach. No to nie mogą cię za to liczyć dodatkowo. Masz rulbu, który wydadzą ze wszystkimi armiami. Ja jestem osobiście trochę wkurzony, bo kupiłem. Nie kupiłem boksa, kupiłem, co prawda, rulebook z, tej, z tego zestawu dla organizatorów turniejów. I tam masz rulebook i teraz Daj mój rulebook już jest starym rulebookiem. To mnie wkurza, że tam wszystkie frakcje, w nowym już będą wszystkie frakcje, może już będą jakieś FAQs, cokolwiek, nie wiem, kto tam jeszcze wrzucą. No FAQs nie może być, bo to by zaprzeczało temu, co mówię, że zrobili to no, dużo wcześniej, ale podejrzewam, że będzie to wszystko zbite. i. Słuchajcie, to wszystko jest gotowe. Necromanda nie powstała w tydzień, dwa, rok. To oni to już na pewno mieli w playtestach od dwóch, co najmniej dwóch i pół roku. Co na tak, no Zamknięte no, pod kluczem w tym pokoju, pokoju ma... High Lords of Terra, oni mają tam zamknięte, widziałem drzwi do tego pokoju High Coftera of Terra, tam mają wszystkie najtajniejsze i zna to kilka no, osób. Pa y pamiętacie co było jak wyszedł ten nowy model Blood Firstera, tak, że on wyszedł w 2015? A na Wybrowskach 2012, 2012. 2012, tak, hmm. rok produkcji. Tak, no, więc, no to Jeszcze tak, mała ja nie nie... notka o terenach, hmm. te tereny, które teraz wyszły, te trzy budynki, do one są kompatybilne, w sensie a? kompatybilne, że można je spiąć, z tym plastikowym Voice Shield Generator i Prometheum Pipes i Prometheum Relay Pipes I, no. czyli z tymi Voice Generator, który też był limitowaną edycją teraz teraz on, wy wypuści... on był limitką, ale jakby był w żywicy. a teraz już z plastiku pamiętasz. a wypuścili go w plastiku jako a ciekawa rzecz, że ostatnio widziałem a propos tego Voice Generator w plastiku bo to mnie właśnie zdziwiło, nie wiedziałem czy to jest jakiś odlew <laughs> od a szczerze że tam są takie, koło tych czterech słupków, takie, które są główne, są zabatki. Jak te zabatki jak się złożyć, jak przekręcasz jedną, to reszta też się kręci. One się zazębiają i tworzą mechanizm jeden. No hmm. tak jak pokrytane. w LandRaiderze masz drzwi, też Toś masz mechanizm taki, w środku go składa, że jak otwierasz dno drzwi, to automatycznie to się składa. To, to, to jak nie masz z za możesz, możesz się pobawić. Możesz pokręcić kółkę, hmm. albo, albo dziecku dać. Nie, to jest, słuchaj, to jest taki, wiesz, taki smaczne. bajer po prostu, z który to... ten typ, jak pomalujesz, możesz to już sklelić, nie będziesz się tak, żeby to się nie ruszał. Ale wracając. Moim zdaniem w ogóle to jest bardzo fajny ruch, że zrobią osobny podręcznik, bo nie każdy chce jednak wywalić. Nie są ludzie, którzy mają terenu na kromandy I no. nie chcą wydawa wydawać no tak jak ja, nie chcę wydawać no, kasy na na ja No bo też po prostu Mi nie ma. Mimo, że mi się podoba, bo ja na przykład nie będę grał u siebie, nie gram u siebie, nie potrzebuję terenu, będę chodził do klubu, gdzie mają w klubie teren, tak? Chcę kupić sam podręcznik, żeby wziąć modele, które mam i po prostu zagrać z nim. To jest świetny ruch, naprawdę, fantastycznie, tylko ktoś, kto wie, że oni to zrobili, o Jezus, nasi biedni fani, musimy teraz usiąść i przez dwa tygodnie sklejasz podręcznik a później małym chińskim rączką wysłać PDF-a do druku, nie, kupa, to było te, te książki już tam leżały w zafoliowanych pudłach z, z datą Wiecie, 12 kwietnia otwórz i wrzuć na internet pierwszego pika, pika. No. Jest to całkiem duża szansa, że to było. No, abstrahując od tego... się. Nie możemy, nie możemy się chyba wszyscy trzej doczekać, kiedy zagramy pierwszą grę w Armagedon. Zapowiada się to bardzo dobrze. Spodziewajcie się battle reportu przede wszystkim, bo na pewno będziemy chęcić battle reporty po tym, jak już rozegramy. Ja wiesz, sobie tak, żebyśmy zagrali i nie wiem, z którym z Was zagram pierwszym. Podejrzewam, że z Tobą zagram pierwszym. Eee, zagrali pierwszą grę, którą z i będziemy popełniać masę błędów, i później zagramy przyszło, kilka gier i będziemy już master No właśnie, cały. to będziecie mogli sami ocenić, jak, yy, jak czy, trudno jest krzywa, krzywa nauki jest stroma, tak? Nie wiem, czy to na polski się przekłada. Le learning curve is <grym> steep, tak? Czy, czy, czy łatwo to ogarnąć od razu w pierwszej grze, czy jednak trzeba trochę więcej gier? Wydaje mi się, że łatwo, bo to ma być, to ma być yy, tak jak Kill Team, czy tak jak Sigmar hmm. taki <grym> punkt wejścia. Tak, co tak, jest bardzo fajne w tym zestawie dla menadżerów, dla organizatorów w turnieju są, były 5 arkuszy, było 5 arkuszy, naklejek, pick up your kill team now, tak? Czy coś w tym stylu, szedł logo i logo itd. Tak, nakleja się na boksy, które te Te podstawowe chodzi. I oni ]zie. tam napisali, na jakie boksy menedżer sklep ma nakleić, żeby móc to właśnie wystawić, mhm. żeby przychodzi taki jaśniej. Tak, ja się nie mówi, co to jest, o to jest taka fajna kill mierzysz już 5 figur, który puf i nawalasz się po ryju, o zajebiste, ile muszę kupić, 300-400 zł, nie staro, wystarczy kupić ten box za 70 zł, zwykłych gwardzistów, pokonwertujesz sobie ich jak, jak chcesz, ponadajesz się im imiona i grasz w kampanii, zajebiste, dokupuję parę farbek, trochę kleju, wychodzi 150 zł, Gra. no i puścili, puścili kolejną <coughs> serię. Najpierw mieliśmy te boxy Start Collecting, potem były te takie boxy typu oddział i jakiś transport. Mm -hmm. I teraz wyszły te boxy Kill Teamowe, gdzie też mamy na przykład, nie wiem, pięciu terminatorów, pięciu wyklaczów nie i wiem, że się dzieje to są po prostu dwa boxy związane taśmą klejącą stary. stary być może tak jest, ale masz badala, to w bundlu badala. i masz to te całe 20 no, zł, taniej, tak? No. tak? Jest, jest coś takiego, jak wejdziesz sobie na stronie Games Workshopu yy, y, Shadow, kill Shadow War Kill Teams. Tak. Tak jest na przykład kill team ale też to, to są chyba boksy sklejone bo ja widziałem że tam był na przykład dla scoutów pack, dla scoutów masz pudełko scoutów z bolterami, pudełko skautów ze snajperkami mm -hmm. pudełko command składu uwaga uwaga mm -hmm. tylko dlatego że możesz a wziąć tam mm jest -hmm. pięciu chłopaków z wieloma opcjami uzbrojenia możesz wziąć jednego ale oni ci dają cały A resztę specjalistów nie możesz robić e, no możesz przekonwertować na deathwatch marina mm -hmm. e, no i właśnie wincek w, w stronę 518 zł. No właśnie, ale kaosobie widzisz, w chaosowie masz, tak, masz pięciu tak, raptorów, raptorów, a możesz spodny, wziąć jednego raptora. Możesz wziąć jednego raptora jako specjalista. I pięciu terminatorów. No dobrze, ale możecie. Chyba, że nie wiem, jest Ziggi, ty czytałeś podręcznik. Jeżeli masz dużo promitium Promes, czy możesz kupić dwóch takich samych specjalistów dodanych. Specjalistów miejscu? bierzesz. Ilu, ile ile chcesz, stać? Ile tak? cię stać? To special opponent okay. masz Okej, okay. No To Właśnie może, też, to może te... wtedy tych pięciu raptorów nie jest aż tak bardzo Też to, to doczytywałem, Też to doczytywałem, bo... Mm, zaraz jeszcze y, wezmę... A player may take more than one special operative and may take more than one of the same kind of special operative. Czyli możesz mieć więcej niż jednego, okay. więcej niż jednego tego samego typu. Ale masz go e, na jedną misję. Ch, ale masz go na jedną misję, tak. Mhm. E, i kupujesz tak, tak, tak. za Prometrium Charge, jeżeli tak. Tak, I jeden rozumiem, Charge. Że to działa jak najemnik taki. Tak, tak, tak, tak. I jeszcze bardzo fajna zasada. On nie leweluje, on nic nie Nie po prostu przychodzi kościół, gra i, wy, i wygrywa hmm. za, ciebie, za, za Ciebie grę. Ale bardzo fajna rzecz, a propos tych specjalistów, e, jeśli chodzi o kampanię, załóżmy, że ustawimy sobie limit kampanii na 15 promitym Charges, tak? Hmm. Jest bardzo sprytnie to zrobione, żebyś nie mógł wygrać kampanii specjalistami, tylko swoim podstawowym składem hmm. musisz wygrać. Bo ostatnią grę musisz wygrać. Ostatnią grę musisz... nie, nie, Ostatnią grę musisz wygrać, ale możesz ją wygrać dopiero, kiedy masz 15 Prometrium Charges. No, tak. Tak? Mhm. Ale żeby zagrać tą ostatnią grę, która Ci powoduje, że wygrywasz kampanię, musisz nadal mieć 15 Prometrium Charges. Czyli możesz wydać na specjalistę, co powoduje, że... No, gra... właśnie, nie no, poczekaj, bo na koniec, jeżeli wygrasz, dostajesz D3. Nie, nie, jest to do... mój... ewidentnie napisane. Aha. Przed grą, wchodząc w grę, nie możesz mieć mniej niż 15 Prometrium Charges. Czyli na przykład, jeżeli dochodzisz do punktu, że mam 15 Prometrium, masz 15 Prometrium Charges, e i wtedy grasz tą ostatnią grę, którą musisz wygrać. Natomiast jeżeli przegrasz ją i stracisz promisję charges, to, to następna gra, którą grasz, to znowu musisz dojść do 15 promisnym charges. Mm -hmm. To jest takie tam specjalnie, nawet nie jestem pewien, czy albo jest napisane bezpośrednio, że nie możesz mieć żadnego specjalisty, albo jest po prostu tak, wiesz, między, między wierszami, że po prostu... Musisz, musisz mieć swoimi zlevelowanymi tak. Musisz mieć 15, tak. 15 promisnym charges, zagra i zagrać tą grę, mm -hmm. a wiadomo, że jak zagrasz... Um... No dobrze, chłopaki, rozgadaliśmy się. Tak Myślę, jest. że daliśmy naszym słuchaczom już mniej więcej pojęcie, na czym uh. to gra polega. Na pewno lepsze pojęcie będziecie mieli, kiedy zobaczycie battle reporty. Podejrzewam że na podstawie ilości błędów i głupot, jakie nagadaliśmy, w, w, w, słuchajcie jak bardzo jesteśmy tym podjarani, że nawet nie myślimy <śmiech> <śmiech> logicznie. Tak. E, także tak. No, słuchajcie, klejmy, malujemy. Popatrzcie po bicach, bo może całkiem możliwe, że jeżeli zajmujecie się tym hobby, to macie w bicach już tyle materiałów, żeby można skleić. Taki kit, może już macie pomalowane modele, które można użyć jako kiti, jak najmniej. Ostatnio na, na polskim internetowisku sprzedałem, miałem taki oddział, jakiś z, z kichy, po prostu jakiś gwardzistów, których gdzieś z Boxa wyciągnąłem jakieś, wiesz, a to z y, Bretonii jakiś koleś z y, Bolterem, albo a to z shotgunem, jakieś, wiecie, poklejone, po prostu nutki ktoś sobie Byłem tam ich 9 czy 10 kolesi, nie? Wystawiłem ich tak szedł. I tak mówię. Pff, Głupota. Ktoś kupił ode mnie taki gówno za 30 złotych. Później pomyślałem, cholera, ktoś zrobił z tego fajny kill team, bo kolesie wyglądają po prostu zupełnie inaczej. Nie było dwóch takich samych Właśnie to jest przydatne, nawet bardziej niż w kill teamie, ee, w zwykłym kill teamie, w Shadow War Armageddon, bardziej jest przydatne, żeby chłopaki byli unikalni. Tak. Żeby każdy był inny, żeby łatwiej go było odróżnić. Warto nadać zimiona wydaje mi się. I to można zrobić z później. I warto... <laughs> tak. I warto zrobić coś, czego na przykład na World nie zrobiłem, bo mi się nie chciało, ale teraz w przyszłości już bym robił. Użyć magnesów, bo biorąc pod uwagę, że po każdej misji mamy tam chyba 100 punktów do wykorzystania, plus Prometheum Charges możemy wymienić na kolejne 100 punktów per tak, charge tak, tak, tak. i za te punkty możemy kupować equipment. equipment, no to warto to mieć na magnesach, no bo jeżeli mamy chłopaka, który ma domyślny combat blade, bo każdy ma combat blade mhm. domyślnie i na przykład bolt pistol, a zarobimy ileś tam tych punktów i zechcemy wydać 35 punktów na bolter no to fajnie, żeby te rączki były z magnesami albo ten bolter był z magnesami, żeby można... Na plecach mu nakleić czy na, na plecach. Jedna rzecz, to nie doczytałem, takie, to zadam pytanie tak naszym słuchaczom, bo wy pewnie jeszcze tego też nie, nie wiecie, chyba, że zaskoczycie mnie. Chyba, że ktoś z was już gra. Yy, to, ale to jest takie pytanie do słuchaczy, żebyście odpowiedzieli w komentarzach. Tam doczytałem, że możemy dokupić broń gościowi. Czyli na przykład mam orka, który ma slagę i ma czopę, nie? Mhm. I teraz na przykład kupuję mu szutę. Tak, czyli broń dwuręczną, lepszą strzelbę mu kupuję. I teraz. Czy to jest basic weapon, czy to jest yy, jakaś inna? To jest w, w, w, basic weapon, tak? Wydaje mi się, że basic może mieć jeden. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że ale właśnie, zapis jest. Ale jest gdzieś zapis. taka zasada, że może. Wydaje mieć... mi się, że jest zapis, że basic może być jeden. Na przykład nie mogę dać scoutowi yy, boltera i snajperki. No bo właśnie gdzieś zauważyłem, że możesz mieć na no dowolną ilość broni. Gdzieś zobaczyłem, ale... Tak, sorry, no możesz, nie wiem, na przykład dokupić za 5 punktów combat blade, mimo, że już masz combat blade, ale wtedy masz jeden atak do masz dwie klocka... No dobrze, i... ale widzisz, teraz moje pytanie polega na tym, czy jeżeli na przykład dokupię gościowi ze slagą, kupię mu yy, shooter i zrobię, no, może mieć ile broni, no kupię, tak? Więc teraz ja na grę, na początku gdy mu decyduje, co ma, czy... Może no przy ataku decydujesz, wie, bo wiesz, jeżeli, na, ma, ma, powiedz, jeżeli ma plecaczek, to no to w takim razie plecaczka może sobie wyjąć szutę, no. pu, pu, pu, pu. teraz potrzebuje szutę, teraz będzie do kombatu, chowa szutę, wyciąga pistolet w następnej turze i idzie z pistoletem no, w końcu, jeżeli Pytanie zaniecie, do Jeżeli znacie już tą zasadę, to napiszcie nam w komentarzu, my sobie też poczytamy w rulebooku. Jest taki koleż ostatnio, który mi na, na, na, na pola w kaście mi wytknął masę błędów, to może on będzie wiedział, bo wygląda na w zasadach. Ja tu nie hejtuję w żaden sposób, tylko jeżeli po prostu wiecie lepiej, to mówcie, bo, bo ja bym chciał się nauczyć i jeżeli robię błędy, to, to spoko, tylko mnie poprawcie, nie piszcie, że o, chujowy, robisz błędy, ja piszę mi dokładnie, jakie błędy, bo będę wiedział. No i release, który mnie zainteresował bardzo, wychodzi Death Guard do a... czterdziestki. Znaczy to wiesz, do release to jest jeszcze daleko, na razie mieliśmy mały teaser na... W maju, w na... maju, tak? maju, w czerwcu najpóźniej, <coughs> jak uważam. E... Z tych zdjęć, które, które nam GW przedstawiło i, i tego filmika, wychodzi, że tak, będą nowi Blake Marinesi, którzy bardzo nawiązują stylistyką do tych starych modeli i do tego upgrade paka forżowego, który był yy, i troszeczkę nawiązują stylistyką do tych Sigmarowych Blade Blight Knights, tak? Blight Knights jakoś tak, no tych takich dużych rycerzy Nurgla, a Pojawili się też tacy jakby zombie kultyści, czy coś w tym mom, to, coś w tym stylu. Nie wiem czy to jest nawiązanie do tej zasady, którą miał chociażby y, tyfus, że kultystów mógł przerobić na zombie, na zombie. Mhm. i wtedy oni dostawali slow and purposeful, nie mogli I używać broni. Wyższy wyższy. Nie mieli wyższego toughnessa, mieli film No Pain, oh. Film Pain, no no pain tak. mieli, a nawet jakby mieli Toughness wyższy to by mieli Toughness 4, tak? Jak e, z tego co widziałem, to ludzie jak na razie, jeżeli robili tych zombi, to zazwyczaj albo konwertowali gwardzistów, albo brali tych takich zwykłych zombiaków z Fantaziaka, z Vampire, tam Kawas. No właśnie, bo zombiaków chyba nie można bronić tak? Nie, oni mogą tylko, jak mają broń strzelającą, to na przykład, że bijecie kolbą czy coś mm -hmm. takiego. E, więc, ale to, to, tylko, to tylko tak naprawdę. No, nie widziałem sensu wydawania modeli tak naprawdę, bo w armii tylko dwie niszowe jednostki, dwóch bohaterów. Jeszcze z Forge'a jest taki bohater, taki były apotykeri, który stał się czarnoksiężnikiem, się nazywany Krotius, czy coś takiego, on z taką włócznią idzie, możecie model na Forge'u sobie znaleźć. Tak, tak, on to tak robił, się, nie? Tak, tak. Tak, tak, tak, on robił, że kultystów można zamienić za darmochę, za, na zombiaków hmm. i tyfus właśnie z tych podstawowych takich najbardziej ludzkulowych bohaterów to robił. I wyjdą jeszcze tacy terminatorzy, jakby Nurglowi, yy, co mi się powiela z taką plotką, którą już lata temu słyszałem, że mieli wyjść, miało wyjść coś, co się nazywało Plague Wardens, i to mieli być tacy mm -hmm. jakby centurioni slash obliteratorzy stricte Nurglowi, że mieli mieć jakąś broń, która jest poison i i No i yy, image który już jakiś czas temu, nie wiem, dwa odcinki temu chyba omawialiśmy, który wyciekł, yy, mortarium mm -hmm. w plastiku którego widzieliśmy na razie w bitmapie 50 na 70 pikseli. I, <grym> i, i y, jeszcze ten, i jeszcze na tym zdjęciu widać jego kosę. Jest bardzo podobna no. do tej kosy, tak, którą to, ma w czy, 30. -te. W tym teaserze z Warhammer TV zakładamy że ta kosa to jest. Ona ma takie trzaszki, nie, zęby ma chyba ta kosa. Mm -hmm. takie. No, Mówicie ma... o tym o tym Playmanie, co pokazywali ta, ta kosa stawą. Tak, tak, że to jest właśnie kosa Mortariona jest, jest taka szansa. No, w tą stronę idziemy teraz, słuchajcie, nowy dzielny świat, tak? Mamy mm -hmm. Magnusa w plastiku, mamy Gullimana w plastiku, czemu nie Mortariona jak najbardziej? A potem poproszę Liona, żeby była równa. I właśnie do czego zmierzam. Myślę, że... Y... że.. <laughs> Myślę, że skoro wyjdzie Mortarion, drugi hałsowy Primarcha, to za jakiś czas, może nie wiem po wakacjach, czy, czy na inicjację ósmej edycji, wyjdzie kolejny Primarcha. Yy... Zobaczycie, Cypher ucieknie z tego Pojmania na terrze yy, i w się poleci na derok, Przebije się do piwnicy, obudzi Liona, powie: Słuchaj, dawaj, <śmiech> zaprowadź. Zaprowadź <śmiech> porządek. Gdzie masz kluczyki od czuła? Mamy jeszcze 5 minut. <śmienic> <śmienic> Nie, słuchajcie, z jednej strony się bardzo cieszę na ten release, a z drugiej szkoda dnia. Z drugiej strony, bo jakby Plague Marysi i w ogóle Devguard było pierwszą armią, którą usiłowałem malować, tak świadomie już, tak jak już jakieś tam skill. oczywiście nie wyszło Jeszcze mi... Jeszcze zanim do mnie przyszedłeś z tymi fixami, ja to tam... Tak, tak, bo ciekawie się wydawali i nie wykluczam, że sobie nie kupię boksika, tylko że ich nie pomaluję na tak zielono, tylko ich pomaluję w barwy trzydziestkowe, tylko z odpowiednią ilością tamtych flagów, biało-zielony z tymi flakami i tak dalej i... A nie myślałeś, żeby ich pomalować w Nightlordów i tylko jakieś pojedyncze elementy takie? Yy, wiesz co? Albo nie, co jest bo uwaga uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, bo wtedy mógłbym powiedzieć, że to są już, yy, wiesz, po, po ataku, z, znaczy świeżo po tym, jak wyszli z Warpa, żeby atakować Terre. i w 30. Nightlordsi mają Battle Brothers z jednym legionem, jest to właśnie Devgard. Więc mógłbym ich jako Allied Detachment do 30 no. też używać. No to lepiej, żebyś zrobił zupełnie osobny tak, Tak, tak, tak. Scenar, tak. Bo wtedy bo to ci się ludzi, nie? Ja no. można malować to samo, nie? Ale nie, dlatego Więc, mówię. że... No, nie, że nienawidzisz malowanie białych. Nie to to jest lubię, jest brudny Ale białe. Białe. to jest brudny biały, no, wiesz? Tu no, z... musi się starać. Nie no, coś jest Z biały do tego. Sprawy. Mam, mam, przecież no, podkładuję, podkładuję no, tych moich Nightclubs. Ale właściwie oni powinni być biali, nie są to troszkę ofojni, są kościste, jak ci powinien być, albo łoszni. Tak, no ale to mi tak. na biały, rzucisz już jest dobrze. No to coś pokombinuję, tak czy tak, zobaczę, tak? Kupię sobie jakiegoś boksa albo wezmę jakiegoś zwykłego, zwykłego Marisa z resztek moich jakiś gdzieś i najpierw pańskim wytestuję na nim, zanim, zanim dojdę do tego. Nie będę marnował tak, tak, drogich, tak. ładnych modeli na to. I mam takie mieszane uczucie co do tych modeli, szczerze powiedziawszy, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że wychodzą nowe, nowe rzeczy dla chaosu i Plague Marinesi są takim, przez długie lata byli, byli taką jednostką, którą się zawsze brało, bo są po prostu dobrzy. Toughness 5, film No Pain, to są dobrzy do trzymania obiektywów i w dużym blobie do robienia i, yy, I dobre zasady też mają przy tym, przy, tym, yy, przy tym suplemencie, który wyszedł, że wszyscy mają Relentless. Każdem możesz dać, nie wiem, kupić pięciu hawoków, każdemu dać ciężki bolter i do mi koszą wszystko, tak, ciężki magnum. Yy, natomiast zauważam też takie, że się wkrada troszeczkę ta Sigmarowa stylistyka do 40. Nie wiem, czy to jest powodowane tak, to czy tym, że mają... w tych silczowych modelach jest bardzo. Tak, i nie wiem, czy to jest powodowane tym, że mają ten sam facet to robi po prostu albo ten sam team projektujący. I to mi się podoba już troszeczkę mniej, bo A jednak czy to nie jest tak, myślę, że. Wiele że... modeli nie możesz wykorzystywać w AOS-ie też? Można tak. Tylko demony. Nie wiem. Nie. Wiem, że możesz te, te Sangory możesz w tym samach wykorzystać. Chyba chyba im dasz bolt Pistole. Tak, ale to masz kupujesz Boxa i tam jest osobna no, rączki Z tak. tymi. I to mi się trochę nie podoba, bo uważam, że Warhammer przeszedł daleką drogę od tych początków takich właśnie cheesy, komiksowych do, do wyrobienia sobie tej takiej, wiecie, co z Ardo znamy, tak Green Dark jest wszystko, wiesz, wszystko jest fajnie. I mam wrażenie, że to jest taki jakby krok w tył, że znowu, wie, wiecie, nie chcę po prostu y, kreskówki, y, wiesz, jak, jak Transformers albo G.I. Joe, że Abaddon, wiesz, Abaddon pod koniec każdego odcinka robi, nie chcę tej stylistyki, że Abaddon robi pod końc odcinka. Niech Cię, Gulliman, następnym razem Cię pokonam! A man na to, haha, ha. może następnym razem nauczysz się nie być wielkim kutasem, a ma Ho Oczko, wiesz, oczko do kamery i wiesz, i film I music! Space Marines, yeah. saving the world! Wiesz, wesoły gramak. Gra, gra. nie, nie chcę, żeby w czterdziestkę się wkradła ta taka no, stylistyka, dzieje, wiesz, dzieje. tego, nie wiem, tego amerykańskiego optymizmu, tak? Podoba mi się, wkręciłem się w to, bo mi się podobała ta, wiesz, ta gotyskość, ta taka podniosłość, pewnie nie może być wszystko cały Brytyjska czas takie, Pamiętajcie, że Brytania nam dała też kogo? George'a Orwell'a. No. Nie może być wszystko takie, wiecie, rozumiem, że nie może być super takie dołujące, ale, doujące, szanki, ale tak. dla mnie, dla mnie, słuchaj, tak, masz orków, dla mnie, wiesz, dla mnie takim humanizującym elementem <śmiech> zawsze była na przykład Gwardia, gdzie, gdzie no, ma, czytasz okay. w książkach dialogi tych żołnierzy, że to, co są faceci w okopach, którzy są obsrani z sytuacją, że z jednej strony, wiesz, yy, psychotyczni super żołnierze ich atakują, tak, z drugiej strony, Yy, wielkie stwory, tak? albo, albo kosmiczna szarańcza, gdzie, gdzie ich latarki ledwo co potrafią w, w hitynowym pancerzu zrobić dziurę tak? i goście, goście są tacy realni. Tak? Mm -hmm. Space Marini w, w tych chorusowych yy, książkach też się bardziej uczowieczają, tak że mają jakieś takie swoje... Co mnie zaskoczyło, czytam omnibus ultramarincowy kapitan Uriel Ventris i jego koledzy z jego kompanii... Czartej, piątej. No to, to, to ty powinieneś ja, wiedzieć. Chyba, chyba czwarty? To się pan pytam. E, są dużo bardziej ludcy niż y, wielu Ultramarinsów, których się czyta. To jest całkiem fajna seria. Tak, całkiem fajna seria to jest. I przede wszystkim Może od czasu do czasu <coughs> potężnie dają ciała. Nie wiem, gdzie jesteś, nie chcę ci spoilować, ale parę razy no, skaszalili sprawę dla całej galaktyki wypuszczając coś, czego wypuścić nie powinni, na przykład w którejś części. A, tak, na początku było ten... tam of Worlds. Tak, jakiegoś tam Tana wypuściła. na Nekrońskiego tego Boga. No było, było, tak, tak, jak najbardziej. No dobra, powiem wam szczerze, że zapomniałem jaki mamy teraz dział. są nowości jeszcze? Eee, Wiecie co, ja a, myślę, że, po powinniśmy, yy, że powinniśmy teraz, jak skoro wspomniałem o no. Defgardach, yy, napomknąć coś o nadchodzącej powoli, powolutku ósmej edycji. I ja na przykład, dlaczego się nie, nie, nie rzucam tak na tą ósmą, yy, znaczy nie rzucam się na Defgardów, że o Jezu, już szykuję hajs. Poczekam z zakupem na pewno nowych modeli, aż wyjdzie ósma edycja i zobaczę jak to wszystko wygląda. Yy... Dwa, że będę miał czas, żeby pomalować starocie swoje, które jeszcze, jeszcze mam drop poda Drake'a. Do Drake kurczaka chaosu. Kurczak chaosu musi być dokończony, bo ma skrzydła zostawione yy, w samym bazowych yy, barwach. Jakieś tam inne modele, które mam jeszcze w wypraskach. Eee, chcę zobaczyć jak będzie ósma edycja wyglądała. Oczywiście nie będę palił armii i tak dalej, i tak dalej. Eee, natomiast chciałbym zobaczyć, czy po prostu. Bo devgardów bym kupił jako dodatek, tak? Więc nie chcę, nie chcę też kupować jednostek, które się okażą, że są. Wiecie, ładnie postawię je w szkle i nie będę nimi grał, bo są kustkowe. Ale większo, my nie gramy. Tak, sami tak będą tak, tak, tak tak. chujowi w to by będzie fajnie mi grało i to, to jest najważniejsze, no fani się tak. Tak, tak, tak. wiesz, chcę po zobaczyć, chcę zobaczyć, jak będzie ósma edycja wyglądała. I co mnie najbardziej ciekawi, bo skoro w wielu plotkach mówili, że w ósmej edycji będzie zupełnie inaczej działało morale. swój jakby adwansów że ma nie być tak. i tak dalej. I co Ale mnie jak nie się m... marzy. I co mnie ciekawi, bo. Yy, w 30. powiedzieli, że 30. się zawsze będzie opierała na tym yy, o, a, bieżącym, bieżących core rules. Czyli teoretycznie 30. No, w tym momencie będzie, 40, będzie tak? Yy, tak, że masz rulebook i masz te 30. Hmm. jako takie suplementy, powiedzmy, hmm. zasad. Więc jak wyjdzie nowa edycja. Co się stanie z y, Horus Herezii? Znaczy te wszystkie mega drogie czarne i czerwone książki nie staną się nieaktualne. Znaczy raz, rzeczy. że się staną, podejrzewam, że się staną. Dwa, co z niektórymi legionami, Na przykład Emperor's Children pierdziliord zasad i do named characters i do swoich to mają bonusy do sweeping advance bonusy do combat resolution na tym się cały legend opiera problem, Wy, wydadzą na FQ i będziesz miał, zamiast sweeping będziesz coś innego, że do, no inicjatywy do d6 więcej random no, no, no, no tak, do... tak, tak, ale wiesz yy, jak to wszystko zagrać czy... ja bym się czy... tego nie obawiał, bo słuchaj, no nie mogą sobie popsuć ludzi po pierwsze to jest kaszka, bo nie mogą zastrzelić złotej przy fantazji i wystarczająco popsuli wystarczająco tak, tam już popsuli i Parę lat, oni, moim zdaniem, mam nadzieję, patrząc po tym, co robią, że odbijają się. Odbijają się. Po pierwsze, ma, przede wszystkim nie mogą tak sobie zrobić. Po drugie, nawet jeśli tak zrobią, to nic Cię nie powstrzymuje, żeby grać na zasadach siódmej Tak, oczywiście. I teraz tak, do czego zmierzam? Ósma edycja zasady jest spoko, nauczę się nowych. Nie ma problemu, tak? Zaczęła ją się bawić, to hobby była szósta edycja i nie wiem, parę miesięcy później Bach siódma, tak? Szwagier sobie kupił, pamiętam tego dużego, ładnego rulebooka, który stał się obsolete dosłownie 2-3 miesiące później, e, żeby nie ruszyli Flafu. I myślę, że to był największy błąd, taki zrobili przy Fantaziaku, że po prostu wywalili cały ten świetny flaf do kosza, tak? I w momencie, w którym <coughs> ruszą flaw no. Wtedy będę mało zadbał. Nie, mi się wydaje, że ósma edycja zmieni tylko mechanikę gry, nie świat. Też tak, mogą troszkę popchnąć, tak? Nie to, no, to, bo po, już popychają. Po po po po ale, ale, ale, słuchajcie, popychają jeszcze po, jeden krok do przodu. Ale słuchajcie, popychają tymi właśnie historiami. Ty tym nie popychają. System nie będzie systemem. Co ma system do Flafu? Zupełnie nic. System, jak, w jaki sposób grać nie powinien mieć zupełnie żadnego odzwierciedlenia tego, co się dzieje we Flafie. Znaczy wiesz, niektórzy ludzie mają argument, że o, jak wyflafy, to postać zginęła, to ja już się nie będę czuł dobrze, jak go wystawię do gry. No ale to wtedy... Wszyscy, wszyscy... Nie, sorry. Okej, okay, postać zginęła gdzieś w którymś momencie w tak? A takiego nie chcesz wystawić. No to broń Boże nie grać w 30, bo oni wszyscy zginęli 10 tysięcy lat temu. No, no taka wynika, nie? Bo... No są tacy, wiesz, no w Revenge, którzy po prostu, wiedzą. No, mój ulubiony bohater i z książek i mój najkuchańszy model w całej kolekcji, Kapitan Avatar, ja wiem na 100% że on ginie na Siege of Terror. Po prostu, tak? Dobra, panowie, y kończymy dział nowości i wszystkich nowych y rysów i Shadow Wara. Dobrze, na zamknięcie dzisiejszego odcinka pomówimy sobie na taki luźny temat yy, wypalenie hobbystyczne, wypalenie growe, bo wypalenie może mieć różne formy w tym naszym hobby, którym się zajmujemy. Tak samo jak to hobby ma różne aspekty, bo jest aspekt malowania, klejenia, kolekcjonersko-modelarski yy, i jest aspekt grania. I yy, jak, jak walczyć z tymi, z tymi rzeczami, kiedy czujemy na przykład, że nie, nie chcę dzisiaj brać pędzelka do ręki. Albo nie, nie chcę dzisiaj jechać na tą grę, na którą się mówiłem. No... Czy czuć się winnym w takich sytuacjach? Nie Przede nawet. wszystkim absolutnie nie. To jest pierwsza rzecz, że to nie, jest, to nie jest wasza praca, to nie jest wasz obowiązek, to nie jest coś, co ktoś wam narzuca albo sami sobie narzucacie. To jest coś, co robicie z założenia jako hobby dla przyjemności. Więc jeżeli to przestaje sprawiać przyjemność, nie mówię tutaj o tym, że od razu trzeba radykalny krok podjąć i rzucić to. Spancie, absolutnie, absolutnie nie, Absolutnie nie. Nie o to chodzi zróbcie sobie przerwę, poróbcie coś innego, jeżeli na przykład macie wypalenie malowaniem, jeżeli chcecie dalej jakby uzyskiwać progres ze swoimi armiami odłóżcie pędzelki, odłóżcie farbki, zacznijcie sklejać, może macie jakieś niesklejone modele, może macie jakieś Nieoczyszczone, nieoszlifowane, linie tam Dokładnie. wyprasek i tak, dalej, tak Jeżeli odwrotnie, jeżeli ostatnio dużo skleiliście i jezu już nie mogę brać super glu do ręki, bo, bo, bo cholery dostanę, no to zobaczcie co czeka w kolejce do malowania. I zapodkładujcie i spróbujcie pomalować. Tak samo z graniem. I żeby nie było, że taki mądry jestem, ja tutaj cytuję takiego człowieka z YouTube'a, który się nazywa Phil, nazwiska nie pamiętam, ale funkcjonuje jako Glacial Geek, lodowcowy kujon. To jest taki koleś bardzo korpulentny, bardzo sympatyczny i bardzo rozsądny gracz i hobbysta Warhammerowy z Alaski, dlatego lodowcowy. Polecam Wam jego kanał. Jak sobie radzić z wypaleniem przy graniu? Tak? Bo przy tym byliśmy. Jeżeli graliśmy ostatnio dużo gier kompetytywnych, tak? albo byliśmy na turnieju, albo w jakiejś lidze, albo coś takiego. Zróbmy sobie grę taką typowo narracyjną. nawet umówmy się z kimś z kim lubimy grać, kogo znamy, wiemy, że nie będzie kogoś cisnął. Umówmy się nawet, że niesymetrycznie, że ty masz 500 punktów, ja mam 1500 albo ja mam 500, ty masz 1500. I gramy scenariusz jakiś właśnie, że na przykład NDC jest taki, że obrońca ma mniej punktów niż atakujący, bo jest. Ale musi się wybronić przykładowo. W drugą stronę, jeżeli mamy dosyć takich flafowych rozgrywek, pociśnijmy Pocieśnijmy. Albo idźcie na turniej, albo umów się z kolegą i mówimy tak, Zigi, bierzesz najbardziej serową formację, jaką masz, najbardziej serowe jednostki. pomaluj LK. Z nie ma takiej. Dobrze, weź tał. Albo tau, inaczej. Tak? Gramy w Warhammera wersji hardcore. Przegrany, bierze yy, wygrany. Bierze gumowy młotek i niszczy modele, które autentycznie zginęły. Nie. No, no, no, no. Znaczy słuchajcie, to jest. Nie słuchajcie go? To jest, to jest tak jak ze złotym deszczem i koprofilem. Jeżeli, ob... jeżeli oboje się na to zgadzacie i to lubicie, proszę bardzo, śmiało, tak? No ja bym nie poszedł na coś takiego, żeby niszczyć modele, ale jeżeli wam to pasuje, brzygacie pieniędzmi proszę uprzejmie. Tak? No nie ma problemu, tak? Albo przy ósmej edycji rzucacie warkamera. Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał do tego wszystkiego. Jeżeli, bo oczywiście, nasze nasz hobby, tak jak mi szwagier powiedział, to nie jest tylko malowanie, granie, ale to jest też, e, nie, nie, nie, nie, to, to są nie tylko figurki, to są też książki, to są też gry, to są też filmy często lub e, YouTuby. Więc jeżeli nie macie ochoty usiąść i malować, jeżeli nie macie ochoty grać, jeżeli nie macie ochoty sklejać, e, ja często czerpałem inspirację z gry. Bo odpadałem do Ofora, Zresztą to, czy ty, ty zrobiłeś ostatnią odpowiedź do i szukałeś budynku fajnie, które mógłbyś tak, zrobić? Tak, ja dużo screenshotów i na, to, na podstawie ich będę robił budynki. Więc można sobie odpalić grę, zagrać. Nie, czu, nie możecie się czuć winnie. To nie jest wasza praca, to nie jest wasze, e, nie wiem, zadanie domowe, które musicie zrobić. To tylko wy sobie mówicie, kiedy musicie coś zrobić, tak naprawdę. I w sytuacji, kiedy nie macie ochoty na malowanie, składanie, granie, po prostu siądźcie, załóżcie słuchawki, wyłączcie się ze świata zewnętrznego. Zobaczcie odpadacie... sobie coś z Netflixa, nie wiem, pogadajcie ale, z analfikami, cokolwiek. Ale tak, nawet, nie wiem. Mówimy, że jeśli ktoś chce zostać nadal w hobby, A, aha, tak. Tak, hobby, my, okay. trzymamy się po tego, tego obszaru, tak. No spójrzcie sobie jakiś battery port. Ja na przykład dzisiaj E, powiem Wam szczerze, oglądałem właśnie Battle Report mini Wargamingu z Shadow Wara ponieważ zbudowałem ten teren do Shadow Wara i ten potrzebuję go wykończyć ale zastanawiam się jak ja to cholera pomaluję to wszystko, jak ja to zrobię i oglądając ten Battle Report, słuchałem go jednym uchem i jednym okiem oglądałem i w pewnym po prostu zrobiłem stop klatkę, tak jak Ty zrobiłeś w grze ja zrobiłem to na Battle Reporcie, oglądałem jak oni to pomalowali, że to ogólnie wygląda spoko i potrzebuję dobra, takie metody potrzebuję zastosować i w tym momencie ja już wiem, że jak przyjadę do domu no może nie dzisiaj, ale jutro, pojutrze, ja już wiem co mam zrobić, mam jakiś cel, tak? Odzyskałem po prostu z powrotem tą chęć do zrobienia czegoś. I Zwłaszcza, To że... że ileś czasu, ileś energii już włożyłeś w zmontowanie, tak, tak, tak. skidbaszowanie, ski tych, tych wszystkich tych terenów. Budynków, no to szkoda, by było nie pomalować ich. Dokładnie, teraz trzeba po prostu kontynuować. No i w przypadku hobby, gdzie inwestowaliście masę pieniędzy, prawdopodobnie figurki, masę czasu waszego, figurki w ten, nie ma sensu czuć się winnym, że nie macie dzisiaj ochoty. To jest. Hobby jest jak wyrozumiała dziewczyna, jak ją zostawicie na 1 dwa dni, to jej się nic nie stanie, nawet na tydzień. Kurde, dwa tygodnie wakacje, nie chcecie myśleć o tym, jedziecie na wakacje, nie myślicie o tym po prostu. Dokładnie. To jest wasze hobby. Nie? Te figurki tu będą, ale to jest. Bo, a, prostu, a są ludzie, którzy czują się winni: o, sprzedam te figurki, bo już, bo już nimi nic nie robię, jak będę potrzebował kiedyś, tu kupię. No, spoko. Że to kupię. Zresztą, nie, nie wskazując palcem, sam jesteś winny niegdyś, niegdyś takiego zachowania, o ile się nie mylę. Nie myślałeś, nie myślałeś, że zrezygnujesz z tego hobby i sprzedałeś Vanguardów, nie nie, nie, nie? nie tak było? Nie, nie. Ja sprzedałem z zupełnie innego powodu, nie miałem pieniędzy i a, musiałem sprzedać. A to w takim razie ja Cię źle rozumiem. Nie, nie, nie. Ktoś mnie na eBay'u wykukał i musiałem szybko uzupełnić konto PayPal'owe o 400 funtów. I niestety pierwsze, na co poszło Orki i, i Revengard. No niestety, no takie są przygody ebayowo PayPal'owe. Ale nie, nigdy nie sprzedałem dlatego, że yy, co zrobiłem raz, to po tych czasach, jak grałem właśnie w Necromandę, grałem w drugą edycję. Spakowałem wszystko w pudło, wstawiłem na strych. Spakowaliśmy. To leżało w skupinie, bo mieszkałem w większym domu niż reszta, bo mieszkałem z rzucami w dużym domu. Stąd też właśnie pojawiły się nagle tyranidy, które, które zacząłem teraz składać, bo modele kolegi po 15 latach nagle okazały się, że są u mnie w domu i zacząłem coś z nimi robić po prostu, tak? Więc nie, nie, nigdy nie sprzedałem, bo nic stwierdziłem, że nie będę z tym nic już robił. Jest system na przykład Malifo, który. Miałem sprzedawać, bo e, chyba nic z tym nie będę robił, ale ostatnio rozmawiałem z żoną, że może żonę zachęcę, więc nie warto sprzedawać, jeśli na pewno stuprocentowo nie wiecie, jeżeli przez rok nie tknęliście modeli nie macie w ogóle ochoty do nich wracać, to wtedy można to rozpracować. Ja Zresztą. mogę mówić z też... własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o burnout hobbystyczny i co mnie zachęca do malowania, to pierwsza rzecz to, tak jak wspomnieliście, książki. Przeczytałem, miałem ten, tych moich tak sobie bardzo pomalowanych defgardów. I przeczytałem trylogię damskiego Bowdena o Lordsach i stwierdziłem wow This is so mm -hmm. fucking awesome! Muszę ich po prostu zacząć malować. A przy okazji w, zaczęły w Forge'u wychodzić te, te Night Lordzi, Night którzy nie wyglądali już tak komicznie niż te GW oldschoolowe hełmy z tymi mm -hmm. wielkimi uszami, tak jak króliczki. Więc y, to mnie nakręciło na, na tą armię, którą gram teraz, y, jak na przykład się zapisałem w, w zeszłym roku na, na, na turniej, czy na ligę, tak, to stwierdziłem, że kurczę, y, kolega tutaj, szwagier, ma taką zasadę, że on gra zawsze pomalowanymi, to mówię, co mam być gorszy, jak się z kimś umawiam na grę i chcę sobie wystawić na przykład, nie wiem, w, w, 10 gości, albo to na przykład... Hawoków z heavy bolterami, no to usiądę i chcę ich dokończyć, żeby chociaż byli w tych podstawowych barwach i tam jakieś łosze mieli założone, a potem ich będę sobie kończył. Więc ten taki deadline mnie troszeczkę mobilizuje. Inną rzeczą jest to, że jak jakieś fajne na przykład newsy wychodzą, tak że to co mówiłem wcześniej, że wyszedł ten news, że będą nowe zasady do Night Lordów w tej nowej książce, tak, no to. Już usiadłem, zacząłem podpicowywać tych Terminatorów, których... Żebyś posuwali tego. Także, znaczy to są spekulacje, no ale przy tym dostali trochę więcej charakteru, nie wyglądają już jak tacy generikowi Terminatorzy mm. po prostu tylko w, w tych barwach regionowych, e, Także to mnie nakręca. I coś jeszcze miałem powiedzieć, ale zapomniałem. Dobrze, słuchajcie, ja jeszcze tylko chciałem napomknąć o ewentualnym sprzedawaniu modeli. Jeżeli decydujecie się na taki krok, jeżeli faktycznie zachodzi taka sytuacja, że musicie albo chcecie sprzedać, warto wziąć jedną rzecz pod uwagę. Ile pieniędzy wydaliście na te modele, czyli czy kupiliście je w pudełku, czy kupiliście je używane, może je kąpaliście w płynie hamulcowym, bo były źle pomalowane, malowaliście od nowa. Różne, różne są metody zdobycia modeli. Tak? Pomyślcie sobie, ile czasu spędziliście nad malowaniem ich, całej pracy włożonej w nich i pomyślcie za ile jest sprzedacie i czy to się kalkuluje bo właśnie, bo często cena, którą chcemy wziąć no może bo się, się rozjeżdżać z tym, co de facto możemy na nich zarobić tak? dla nas możemy mieć, tak jak teraz, mamy wyszedł War'a będziecie mieli oddział scoutów, pięciu, z którymi jesteście związani, graliście w nich z, z nimi przez trzy lata, to jest wasz kill team i w ogóle będziecie chcieli wystawić za 150 zł a każdy z was się będzie śmiał, bo to nie jest nie, jest, warto, nie ma wartości rynkowej Wartość emocjonalna, sentymentalna i ilość czasu pracy włożonej w te modele czasami jest, nie, nie jest proporcjonalna do tego, ile można za nie dostać do wartości. Znaczy, innymi słowy, żeby sprzedać modele z naprawdę zyskiem, który sprawia, że ta gra jest warta świeczki, no to jeden model musicie malować tydzień i w ogóle być zawodowym painterem, który. No musi być po konkretnie pomalowany. Z zamkniętymi oczami, oczami potrafi robić wet blendy i w ogóle różne takie rzeczy. A, tak. wiem o czym chciałem powiedzieć. Po prostu wzajemne nakręcanie się, tak jak macie paszkę, która gra. Warto mieć znajomych, którzy się, yy, którzy się tym zajmują, tak. bo yy, na przykład, nie wiem, szwagier się nauczy jakiejś nowej techniki malowania i mi ją później sprzeda, tak? Albo o, Vincent Obczaj, ten filmik tutaj fajnie, facet pokazuje, jak robić jakiś tam trik malarski, tak? I na przykład, o kurczę to naprawdę fajnie wygląda i jest w zasięgu moich umiejętności. I A zanim ja... był Duncan na Warhammer TV, to w ten sposób się trzeba było radzić. Że po prostu no. się szukało, jak ludzie to robią. Tak, albo się no, ale... czytało książeczki, różne tak, te, jakby też wydawało swoje. Na przykład to, że zrobiłeś z Jigi te tereny, tak? Mówię, hmm. o kurczę, ty mam, mam w ogóle, bo przyprowadzałem się, jak już wiecie, od paru odcinków i miałem konkretnie nie miałem ochoty na nic. Ani na, ani na Warhammera, ani na granie hmm. na gitarze, na, na nic po prostu przychodziłem do domu, wyjeżdżę zmęczony yy, i... Karol zaczął robić te tereny i mówię o kurczę, mam jakieś te resztki do pojazdów zrobię mu takie stacje serwitorowe może i to mnie troszeczkę tak hmm. wzięło bo ogólnie moją ulubioną częścią hobby jest baszowanie i, i różne takie bardziej się... modelarskie rzeczy niż malarskie, tak? Bardzo dobrze umiesz w Green Staff i szkoda, że tak rzadko to robisz No... Bo ogólnie nam osobiście pomaga w trójkę pomaga nam wspólny Czat na Facebooku, na którym rzucamy zrobiłem coś, rzucam sobie zdjęcie, pasła chłopaki, zrobiłem coś. Co po moim zdaniem, nie wiem, jak Wy do tego podchodzicie, ale jak na przykład Ty coś rzucisz, że malowałeś i pisze, że malowałeś to i czasami rzucisz zdjęcia, albo że pojawiłeś na Twoim blogu, to wchodzę mnie, kurwa, siedzi znowu robię, a ja nic nie robię. <śmiech> to nie a, na tej zasadzie, że kurde, muszę to pomalować, tylko na zasadzie on coś robi, a ja nie. Czemu ja nic nie robię, czemu ja siedzę znowu w tym Counter Strike'u, albo siedzę, oglądam kwajki i inne głupoty, zamiast malować, nie? Albo pracuję. Po co pracuję? Muszę malować. Znaczy, inna, inna sprawa jest taka, że ja na przykład mm, ja żeby malować lubię mieć tak, y, że mam wracam z pracy i wiem, że mam wolny wieczór. Nie, chcę, nie, jestem, nie jestem z nikim na nic umówiony, nigdzie na przykład z małżonką nie wychodzę, nikt do mnie nie przychodzi, wiem, że nic nie muszę załatwiać, tylko mogę wrócić z pracy, zjeść obiad, zaszyć się na przykład na te cztery godziny w, w swojej pieczarze, tam przy swoim biurku. I wiem, że nikt mi nie będzie zawracał gitary, i tak lubię malować. I rzadko się jestem w stanie zmusić, że, np., o gdzieś tam wychodzę do znajomych, to mam dwie godzinki wolnego czasu, do sobie usiądę hmm. i zacznę robić. Bo jak wszyscy wiemy, jak jest z tym hobby, tak? Że zaczynamy malować o 16 razy. i patrzymy na zegarek, jest trzecia rano, tak? Bardzo, <grym bardzo <grym ważna rzecz, którą. <grym> Więc dobrze sobie zaplanować, po prostu też takie dni, że o w ten dzień wiem, że nic nie robię. I to jest dobry czas, żeby usiąść i coś podłubać, czy, albo bo czasami Wena tak uderza z nienacka. także. Bardzo ważne, które wspomniałeś, tylko tak troszeczkę pośrednio, jest, jest to, żeby sobie zaplanować, że jeżeli już nie mieliśmy ochoty przez jakiś czas i nagle stwierdzamy, że dobra, dzisiaj pomaluję, to zaplanujmy sobie ten czas, żebyśmy mieli to w planie w swoim kalendarzyku, czy po prostu mówimy na przykład dziewczynie, żonie, że po prostu dzisiaj ja robię coś. Jeżeli tego nie zaplanujemy, zawsze jest pokusa, że znajdziemy coś innego do roboty, że ktoś nam coś nagle wymyśli i nasz plan legnie w gruzach. A jeżeli mamy zaplanowane, wszyscy wiedzą, że dzisiaj ja nic nie robię innego, tylko to przed kompem i siedzę planuję 6 godzin nie, przed kompem, no przed, przy stanowisku to jest większa szansa, że to zrobimy, bo nie będziemy mieć żadnych rozproszeń, żadnych... No, to powiem wam chłopaki, to, to, już, to już jest kwestia preferencji, preferencji tak, bo, bo yy, yy, z racji tego, że jak kupiliśmy mieszkanie w zeszłym roku yy, z to to mieszkanie było umeblowane przez poprzednich właścicieli i tak się poskładało, tak to ułożyliśmy, że pokój, który należał do córki właściciela, e, stał się takim jakby warsztacikiem. To jest miejsce, gdzie e, urzędujemy przy komputerze Kinga, robi tłumaczenia albo coś tam sobie czyta ogląda i tak dalej. A ja e, zagospodarowałem taką ściankę z biurkiem po środku, jakby taka wnęka z blatem, to jest biurko. E, I tam tam znajduje się monitor od komputera, tam znajduje się stojak na farby, yy, pojemnik z wodą do farb, wszystkie modelarskie, wszystkie modelarskie utensylia. Yy, luksus tu jest o tyle taki, że jest, jest mata do cięcia modelarska, na tej macie leży klawiatura bezprzewodowa, więc jeżeli siedzę przy kompie, coś, nie wiem, przewijam je, czy cokolwiek, mogę w każdej chwili tą klawiaturę bezprzewodową na półeczkę, która jest pod blatem. Wyjmuję pędzelek, wyjmuję tam ręcznik papierowy, wodę i maluję. I jeżeli na przykład, nie wiem, mam chwilkę, bo, no chociażby dzisiaj była jakaś taka sytuacja, że mieliśmy z ojcem wyjść, e, e, zabrać Kingę z pracy i pojechać do Ikei, bo kupowałem kanapę dzisiaj, e, ojciec stwierdził, to ja jeszcze muszę do kibla iść. No to mam parę minut, no to co? No to wezmę jednego World i czarnego łosza nałożę na no jasne, że tak. I to I jest, to, jest, to jest fajny motyw, tak samo jak rano do pracy, na przykład zjem rano, bo... rano śniadanie, mhm. yy, załatwię wszystkie te oblucje poranne, rytuały i tak dalej. Dobra, dawaj, nie wiem, srebrny highlight na jednym chłopaku zrobię, tak, no i to, to można No ja właśnie, ja właśnie tak nie umiem, piszyć, ja tak nie no. umiem, ja muszę, ja muszę mieć te, że sobie usiądę i teraz zaczynam, tak, i nie lubię, nie lubię... nie wątpię fajne, ta... to, nie znaczy takie sesje też mam. Takie sesje też mam i tutaj też przejdźmy do kolejnej rzeczy jak można się łatwo, wydaje mi się, zmotywować do tego hobbystycznego aspektu, czyli klejenie, malowanie. To jest coś, co podłapałem od Atom Smashera z kanału Tabletop Minions, polecam. Zrobić sobie w mózgu takie połączenie, taki no, ciąg przyczynowo-skutkowy powiedzmy, że kiedy robisz hobby, robi? robisz hobby <śmiech> to masz na głowie słuchawki i albo słuchasz audiobooka z YouTube'a, jakiegoś Warhammerowego, albo słuchasz właśnie y, kanału jakiegoś, na no przykład no, no, no, no. Grota Orderiego, Tabletop, Minions, Glacier, cokolwiek, co jest na ten sam temat, czyli na temat hobby i w mózgu Ci się wytwarza takie połączenie, że po pewnym czasie, nawet jak niekoniecznie masz ochotę malować, ale masz ochotę Battle Report posłuchać, albo właśnie posłuchać co nowego w życiu Atom Smasher na swój kanał, to dziwnie się tego słucha, jeżeli nie ma nie w wieku, pędzelka i czegoś w nie robisz. I słuchasz audiobooka, to, malujesz, to... malujesz bohatera, słuchasz audiobooka i w tym momencie dowiadujesz się, że ten bohater umiera i w gniewie łamiesz figurkę. Ta figurkę. <ślad> Ale taki, taki <ślad> system Pawłowa trochę, nie? Troszkę tak, taki jak pies Ale to jest ułatwia. to jest bardzo dobry system, tylko że... No... Każdy ma swój jakiś sposób. To, co jasne, jasne. To, to, to znaczy warto, 15 się warto 15 próbować, 15 minut to warto tu i tam wcisnąć, nie? 15 minut tu i tam wcisnąć na malowanie, a kontrasesja, tak jak Co mówi. To jest wszystko ma swoje miejsce. Każdy musi mieć. Ja na przykład jestem za, jeśli jesteś jest zmotywowany, m. bo mówiliśmy na przykład tego, że jak się zmotywować, nie? Ale jak już jesteś zmotywowany, to każde 15 minut, które wykorzystasz, jest ważne. Czy ty zrobisz łosza zarzucisz, czy po prostu weźmiesz, zobaczysz figurkę? Nawet, cholera, nawet 5 minut usiądziesz figurkę, weźmiesz, co zrobię z nią dzisiaj wieczorem. Tak? I popatrząc na tę figurkę, nakręcisz się, wiesz co masz zrobić, idziesz do pracy, do szkoły, myślisz sobie to zrobię, taką technikę to zrobię, jak to zrobić, tą farbką, tą farbą, te kolory zrzucę. Przychodzisz wieczorem, bum, siadasz i malujesz. Tak? Bo spędziłeś te 5 minut, gdybyś ich nie spędził, to byś nie zasiął sobie tego dziarenka na wieczór, mhm. a tak to zrobiłeś, wiesz, na przykład położysz tego wash'a, dobra, co, co ja po to muszę zrobić? A, muszę zrobić teraz edge highlight'y, nie? Czy coś tam, położyć leje, to, no, oporządzić tą warstwę. I siedzisz i mówisz, kurde, jak tego nie zrobię, to będzie to chujowo wyglądało. Muszę to zrobić po prostu, nie? I znowu. No, tak samo nie wiem, planowanie chłopaki, że na przykład, jeżeli tak jak ja, używacie jakiejś farbki technicznej do podstawy, która musi długo schnąć. Chce mi się na przykład iść do kibla na posiedzenie wziąć dobrą książkę. Potrwa to, nie wiem, załóżmy 15-20 minut, co najmniej. Wyczuwam jakiś tak Co najmniej. Trend. To w, trend tym momencie, to w tym momencie. Czy chcesz iść do toalety? Nie, obecnie nie. Ale okej. Okay. Słuchajcie, można przyjemny spożytecznym. Ściskamy zwieracze, kładziemy tą farbkę techniczną na te podstawki i idziemy do kibla. W momencie jak wrócimy, to już na 90% będzie słucha. Ale to jest, to jest a propos tego planowania, o którym mówiliście, tak? Możecie być też hardcorem i są takie przenośne PlayStationy, które możecie zabrać do kibler za sobą. Można sobie taki setup też zrobić, jak najbardziej. O, patrz I mi z szuflady. No dobrze, moi drodzy, eee, chcielibyśmy poznać Wasze sposoby na motywację siebie. I czy malujecie w kiblu. <laughs> I <czy> man... Dokładnie, <laughs> słuchajcie, jeżeli macie jakieś fajne <laughs> pomysły, jak to, jakby nie wiem, przyspieszyć, urozmaicić i tak dalej. Ja powitam <laughs> wszelkie, nie, słuchajcie, ja powitam wszelkie porady, jak iść w stronę speed paintingu, nie tracąc jakości? Czy możesz ze mną porozmawiać. Gdybym chciał z sobą porozmawiać, to bym z sobą porozmawiał. No tak, nie mówimy o jakości, tak? Chciałeś jakość co zachować, dobrze. Nie Więc no. tak, tak, tak. Słuchajcie, komentujcie, bo o to chodzi na kanale, tak? Żeby się, żebyście chodzili z nami w dyskusję, żeby to żyło, tak? Żebyśmy my mieli na co reagować, na wasze y, sugestie, pomysły. I pytania. Tak, jeżeli macie pomysły na jakiś kolejny odcinek, te, no, też dajcie nam znać, o czym chcielibyście, żebyśmy pogadali. Um, bo oczywiście nam tematów nie brakuje, ale zawsze chcielibyśmy też spełnić Wasze, że tak powiem, e, oczekiwania. Jeżeli macie jakąś sugestię, to z chęcią przyjmiemy, rozpatrzymy. Potrzebujemy tylko wniosek o formalny ze zdjęciem i znaczkiem skarbowym. <laughs> Wysłany na adres. Jakiś tam, jakiś tam. Orderly, y, Gov. Gov. No na przykład. No dobrze. Dziękujemy Wam bardzo. Żegna się z Wami Zigi, Szwagier i Vincent. Na razie. Na razie. Hej.